Play a game. Wszystko co my jest strasznie i tajemnicze. Książki, film, gry i komiks, klasyka i nowość, i i, i Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 1 marca 2025 roku. Słuchacie właśnie 540 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonów witają się z Wami agentka nieruchomości Agnieszka Brodzik. Witam Cię. Dzień dobry. Profesor okultyzmu Paweł Mateja, witam Cię. Dzień dobry. Lekarka w Szpitalu Psychiatrycznym Marta Płaza, cześć. Witam, dzień dobry. Oraz pacjent tego szpitala to ja, Szymon Cieśliński. Witam wszystkich. <grafy> Witamy Was i zapraszamy na recenzję najnowszego filmu Roberta Eggersa. To jest oczywiście Nosferatu z 2025 roku, czy 2024, bo w Polsce pojawił się troszkę później, a za granicą jeszcze w roku ubiegłym jakoś na święta miał premierę. I dla wielu to będzie pewnie wiedza oczywista, ale rozmowy podsłuchane w kinie i komentarze na YouTubie przekonały mnie do tego, że jednak nie wszyscy wiedzą czym tak właściwie Nosferatu jest, więc szybko może przypomnijmy, że ten tytuł nawiązuje do niemieckiego filmu z 1922 roku, czyli do Nosferatu Symfonii Grozy. Do filmu w reżyserii Friedricha Wilhelma Murnała i ze scenariuszem Henryka Galina, który to scenariusz był de facto adaptacją Drakuli Brama Stokera, ale panowie nie mieli prawa do ekranizacji, dlatego musieli obejść system, zmienili imiona, zmienili nazwy własne, akcje filmu osadzili w Niemczech, w Wisborgu, wzorowanym na prawdziwym mieście portowym Wismar nad Bałtykiem. I dlatego też y, zamiast Drakuli pojawia się tutaj chociażby Hrabia Orlok, grany przez Maxa Shreka, a i finał został zmodyfikowany i troszkę tam pogrywano z postacią Van Helsinga. Tak, żeby w razie czego odeprzeć zarzuty o plagiat, te zabiegi miały dosłownie zapobiec ewentualnym sporom prawnym, ale nie powiodły się, gdyż spadkobiercy brama Stokera wytoczyli w imieniu wdowy Florence Stoker postępowanie sądowe i to postępowanie wygrali. Studie odpowiedzialne za Nosferatu ogłosiło upadłość, żeby nie wypłacać odszkodowania a wszystkie legalne kopie filmu miały zostać zniszczone. I tak też się stało, ale zachowały się pojedyncze kopie w jakichś prywatnych archiwach i też dystrybuowane w innych krajach, również za oceanem, między innymi w USA. Film był dystrybuowany w dodatku z napisami przetłumaczonymi, ale też zmienionymi, bo w Stanach ten film był wyświetlany z nazwiskami pochodzącymi z powieści Stalkera, czyli tam ta nielegalność po prostu była widoczna na pierwszy rzut oka. Obecnie film jest dostępny ponownie za sprawą restauratorów, którzy dotarli do kopii właśnie w USA, ale też we Francji, we wschodnich Niemczech i tam w tych Niemczech na przykład znaleźli kopie z oryginalnymi napisami film odtworzono. I co istotne, to nie jest jedyny nosferatu w historii, bo w Niemczech w 79 roku premierę miał remake. Remake tej nielegalnej ekranizacji Brama Stokera Tak powieści Dracula. Film w reżyserii Wernera Herzoga o tytule Nosferatu wampir. No i zapytacie może, no dobrze, ale to po co? Tak, Po co remake'ować nielegalną adaptację? No po prostu Herzog był absolutnym fanbojem Murnała, a dodatkowo prawa do Drakuli akurat wygasły mniej więcej w tamtym okresie, więc Herzog mógł z jednej strony oddać hołd swojemu mistrzowi, a z drugiej strony stworzyć legalną i bardziej wierną adaptację powieści. Tytuł to jest dalej Nosferatu, jak słyszycie. Akcja rozgrywa się dalej w Wismarze, ale postacie już mają swoje oryginalne imiona, czyli pojawiają się Harker, Renfield, Dracula. Przy czym Herzog dodał też troszkę od siebie, yy, oprócz tego, że ten film jest nakręcony no, w inny sposób od strony technicznej, tak formalnie się mocno różni, no to też mamy zmodyfikowane zakończenie. Tak jak Murnau zmodyfikował zakończenie, żeby go nie oskarżano o plagiat, i tak go oskarżono, tak Herzog po prostu zmodyfikował wydźwięk zakończenia. Nie będę mówił może w jaki sposób, no bo to warto samemu poznać. I tak Herzog stworzył remake po 57 latach od filmu mognała, a teraz 45-46 lat później dostajemy remake od Roberta Eggersa. I to jest czwarty pełny metraż Eggersa, pierwsze jego filmy, no to oczywiście Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii, Lighthouse i Viking. I ja od razu zaznaczę, no bo to będzie pewnie istotne dla naszej dyskusji, że ja je wszystkie lubię. Czarownicę i Lighthouse stawiam bardzo wysoko, w moim prywatnym rankingu bardzo mi się podobały. Wikinga troszkę niżej, ale nadal mimo że mam do niego pewne zastrzeżenia, to sans zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie w kinie. Ja już nawet nie pamiętam, co mi tam w fabule do końca nie grało. Pamiętam za to epickość starć, dźwięki Bębnów, trąb płonące grody, sześciopak Aleksandra Skazgorda, <śmiech> chociażby to jest coś, co dalej mam przed oczami. Więc w jakimś sensie jestem fanbojem Egersa i też yy, ja ten niemieckie lub one się trochę zestarzały moim zdaniem. tak? Po latach ogląda się je trochę ciężej. Dzieło Murnała nadal jeszcze w porządku. Film Hercoga trochę mi się dłuży, gdy do niego wracam, ale no ma przepiękne kadry i to zmienione zakończenie też mi pasuje. Więc podsumowując, ja miałem dość wysokie oczekiwania, bo lubię i Egersa i gdzieś tam te poprzednie nielegalne, czy legalne już adaptacje Drakuli z Niemiec. A jak to wygląda z wami? Tak? Czy lubicie tego reżysera? Czy znacie i lubicie film Murnała, Czy nie wiem, w ogóle Drakule lubicie? Kto by chciał zacząć? No to może ja zacznę. Ja generalnie, gdy dowiedziałam się, że Eger bierze się za nową wersję Nosferatu, to miałam takie podejście na zasadzie, okej, okay, czekam, ale... Bo yy, o ile... Czarownica i Lighthouse podobały mi się bardzo. Tak, Viking był dla mnie już pewnym rozczarowaniem mimo wszystko. Już trochę mnie ten styl Egersa zaczął męczyć i takie podejście do filmu na zasadzie wizualia ponad historią. Ty Szymas mówisz, że <gry> pamiętasz przede wszystkim jakieś tam kadry, czy, czy takie zmysłowe jakieś aspekty historii. No i ja mam podobnie, aczkolwiek już samej historii niewiele pamiętam, więc trochę się obawiałam, że Tutaj będzie podobnie, że to będzie właśnie film piękny, ale ostatecznie w środku z pewnymi niedociągnięciami. Jeszcze nie będę jakby swojej opinii tutaj wyłuszczać całkiem, ale no generalnie tak w jednym zdaniu mogę e, tak swoje podejście przed premierą określić, czyli że czekam, ale sprawdzam, prawda? No A no Svega, uh -huh. to lubisz? Lubię, lubię. No klasyczny, no to jest fajnie wykorzystana forma kina niemego do tej wampirzej grozy, prawda? Hercoga już trochę mniej pamiętam, no ale jednak też Klaus Kiński był świetny w swojej roli, prawda? Więc i fajne też było to, że zarówno u Murnała, jak u Hercoga ten główny wampir był trochę inny, więc tutaj to na pewno mnie ciekawiło też w przypadku filmu Egersa, jak będzie pokazany hrabia Orlok, prawda? No, także mhm. na pewno były, na pewno miałam pewne oczekiwania, prawda? Więc mimo wszystko, mimo jakichś tam moich takich prywatnych zastrzeżeń w stosunku do Eggersa, no to jednak mimo wszystko byłam ciekawa, jak wpiszę tą historię w jakby obecne czasy, prawda? Mhm. Agnieszko? Jeżeli chodzi o Nosferatu, to nie oglądałam Widziałam tylko jakieś fragmenty, nigdy do tego nie, nie, nie dotarłam. Czy jestem fanką wampirów? Nie powiedziałabym, raczej mnie męczy ten, ten, ten motyw. Rzadko zdarza się, żeby jakaś historia wampiryczna mnie porwała. Nie za bardzo podoba mi się romantyzowanie wampirów, a mam wrażenie, że było od samego początku, że to wcale nie zaczęło się od zbierzchu doceniam pewne powiedzmy aspekty tej historii wiadomo jest kultowa i tak dalej, ale ja w ogóle ani nigdy nie byłam fanką ani wampirów, ani wilkołaków, ani takich w sumie jakby powiedzmy typowych, powtarzających się potworów. Mhm. Jeżeli chodzi o Egersa wieźła mi się podobała chociaż miałam straszny problem ze zrozumieniem tego, co mówi w tym filmie. Poglądałam dwa razy i chyba nawet za drugim razem bardziej doceniłam. Generalnie nie mam problemu z tym, żeby film bardziej pokazywał niż opowiadał. Rozumiem, że czasami to jest po prostu ruchomy obrazek, więc estetyka Eggersa to, to nie jest coś, co generalnie lubię, lubię, czyli to nie jest coś, co mnie kupuje od razu, to nie jest moja estetyka do końca, nie jestem fanką klasyki grozy i takiego, no nie nazwałabym tego stylem retro, ale, ale myślę, że wiecie, o co chodzi w tym kontekście. Mhm. Natomiast to jest coś, co może mi się podobać, więc nie jestem też na nie. Wikinga zaczęłam oglądać, ale byliśmy z Łukaszem tak zmęczeni, że no, trafił na zły moment, także jeszcze wrócę do tego filmu. I co jeszcze? Lighthouse? Nie zrozumiałam Lighthouse. Kompletnie. Po prostu tak przeszedł obok mnie ten film. Oglądałam obrazy i, i jakby mm, wpuszczałam do siebie te emocje, ale nie zrozumiałam tego filmu ni w ząb, więc, <głos》>, więc, więc jakby nie, nie mam zdania. No i w sumie teraz Chyba wszystko powiedziałam. Okej, okay, ale Paweł jest fanem klasyki grozy, nie? Znaczy, ja w ogóle jestem zdziwiony, że jesteśmy tak zgodni, bo ja tak naprawdę niewiele mogę powiedzieć tego, co już, czego już nie mówiliście. Znaczy, ja generalnie też nie jestem wielkim fanem wampirów. Znaczy, bardzo lubię, nie wiem, karmilę lefanu, nie? Drakule jako książkę no, przeczytałem kiedyś i raczej drugi raz tego nie zrobię, ale mile spędziłem przy niej czas. Starego Nosferatu, tego oryginalnego bardzo lubię, aczkolwiek też na zasadzie filmu, który kiedyś obejrzałem i niekoniecznie ciągniem do tego, żeby robić sobie powtórkę, mam bardzo bardzo dobre wspomnienia z tego filmu, bo kiedyś, kiedyś przepadałem za taką właśnie klasyką kina, nie wiem, tego ekspresjonizmy i tak dalej, więc kiedyś mnie to bardzo bawiło, teraz no, trochę nie mam czasu na to, żeby się w takie coś zagłębiać, to się inaczej ogląda, ja tak oglądam raczej z podbiegu powiedzmy. Hercoga no, oglądałem, chyba podobał mi się, ale szczerze mówiąc nie pamiętam z niego nic. Nie wiem, czy to źle, czy to, czy to jest moja wina, czy to jest wina Hercoga, czy po prostu tak się złożyło. Nie? Znaczy, w dużej mierze stawiałbym na to, że po prostu po części problem z tego niepamiętania Hercoga wynika z tego, z czego będzie wynikać krytyka Eggersa. Spoiler, z tego, spoiler. Że po prostu no, ale to taki drobny, nie? Po prostu, że opowiada znowu to samo, więc jakby, no, jeśli film jest o tym samym, co już wcześniej widziałem, nawet jeśli jest lekko zmodyfikowany, no to ciężko wymagać, żebym ja z tego bardzo dużo wyniósł. Poza jakimś estetycznym. Ale RR jest też mocno stawiana estetyka, a jednocześnie popkultura go tak nie przeżarła, nie? No, przecież memy z Nosferatu, no to są obecne cały czas w sieci, nie? A memy z Herzoga, no niekoniecznie. No, nie, znaczy, ja absolutnie tego filmu nie krytykuję, ja go nie pamiętam i zastanawiam się, dlaczego go nie pamiętam. No, mhm. Nie pamiętam wielu filmów, które widziałem. Jeśli chodzi o sam samego Egersa, to, to no, też w zasadzie mógłbym powtórzyć to, co mówiliście. Ja bardzo lubię Wiedźmę, ja bardzo lubię Lighthouse, chociaż uważam, że tam nie ma wiele do rozumienia tak naprawdę. To nie jest film, który się da zrozumieć. To jest film, który ma człowieka skołować i zostawić z takim uczuciem jakieś popadania w szaleństwo. Wikinga w ogóle nie oglądałem i nie będę oglądał, bo nie lubię wikingów. W sensie nie, nie, nie jara mnie ten temat. No, a jeśli chodzi o samego tego Nosferatu Egersa, to jak się dowiedziałem, że on będzie tworzył taki film, to się poczułem rozczarowany. Bo pomyślałem sobie, kurde, po co? Bo to jest bezpieczny wybór, trochę, prawda? Szczególnie. No, jeżeli chodzi o bezpieczne. takiego gościa jak on, nie? że tam wiesz, jest znany jako y, gościu, który jara się jakimiś tam historycznymi. Naleciałościami w kinie, więc no cóż innego mógłby wybrać jak nie wampira, prawda? I w kolejnym przypadku to będzie wilkołak. No to są takie jednak bezpieczne wybory. Tak, to taki po prostu od razu mi wjechało podejrzenie, że taki egotrip trip troszkę będzie, nie? Że tak właśnie jest. teraz ja, wielki reżyser, muszę wam pokazać, że ja jestem tą osobą, która jest w stanie e, właśnie skrzesić. <śmiech> tak, skrzesić czy w ogóle stanąć w tym szeregu z hercogiem? No bo umówmy się, czy ja pamiętam tu hercoga, czy nie Hercog to jest wybitny reżyser. Ja. dann. Twórca tego pierwszego, zapomniałem jak się nazywa. Murnau. Murnau. No to też jest bardzo no, bardzo znacząca osoba w historii kina. I tutaj nagle Eggers mówi, słuchajcie, ja stanę z nim w szeregu, ja, ja nie będę robił Drakuli, ja zrobię Nosferatu tak jak zrobili oni. I to szczerze to mnie zaniepokoiło. Natomiast jak zobaczyłem trailer, to pomyślałem sobie, że kurczę, a może, a może jednak pójdę do kina, nie? Może, bo to jednak ten trailer wyglądał bardzo tak estetycznie i bardzo mnie zachęcił. Mhm. Tyle na wstęp. To ja y, trochę się spodziewałam, że to tak będzie. Że ja się dołączę do tego podcastu z myślą, że a muszę im powiedzieć, muszę być tym jednym głosem, który będzie trochę na nie, a, a osobiście wyjdzie na to, że będę <laughs> bronić tego filmu. <laughs> Ale chciałam powiedzieć, że moja interpretacja jest dużo bardziej mm, serdeczna wobec, y, wobec Egersa, bo ja sobie pomyślałam, że on może po prostu chciał zdobyć większy budżet na swoje przyszłe projekty. Bo jednak to jest taka historia, na którą, no wiecie, no nie wydaje mi się, żeby na Vikinga tyle osób poszło co na Nosferatu. Na Nosferatu jednak promocja była bardzo bardzo taka intensywna i mnóstwo ludzi na to poszło, którzy normalnie by nie poszli chyba na filmy Agarsa, gdyby to było, hmm. nie wiem, drugi Lighthouse. Więc ja trochę tak, no wiecie, no jest jak jest. Nie każdy jakby nie wszystko można robić ide ideowo, no jakby tutaj siła rynku musiała zadziałać, dostała jakąś propozycję, wpadł no, może na pomysł, żeby jakby trochę zaistnieć w, w świadomości takiego szerszego widza a jednocześnie jakby zachować to co chciał zachować w swoich filmach jakby tą estetykę i swoje idee i tak dalej i ja to szanuję i nic do tego nie Ale wiesz co to jest ciekawe w ogóle bo znaczy ciekawe byłoby co by się stało gdyby on zrobił Drakulę nie wiem, czy mógłby, czy to są jakieś prawa, które, wiesz, których nie ma? Mógłby, Pawle, bo ja też zrobiłem ten wstęp i zapomniałem o jednej rzeczy, że mega mnie rozbawiło to, że na początku filmu, który ma w tytule Nosferatu, widzimy logo Universal Pictures, <grym> którzy tak mają jest. prawa do Draculi, nie? że właśnie, <grym> kreśle cudzysłów, koło zatoczyło okrąg, cytując Brzydule po polsku. To jest zabawne, jak się patrzy na historię kina, no. Ja myślę, że on po prostu był zbyt dużym hipsterem, żeby zrobić po prostu drakułem, tak żeby zrobić sferatu. I to jest duży problem, jaki mam z tym filmem, ale przejdziemy do tego. Wszystko po kolei. Mm -hmm. Marta już ostrzy tam swoje tak jest. ząbki. <laughs> już tak, szpony nie, nie no. wystają z tak trumny. Dobra. No. Więc jak słyszycie, to jest... Renarracja, remake nielegalnej adaptacji Drakuli, więc fabularnie to się bardzo mocno pokrywa. Akcja rozgrywa się tutaj w mieście portowym w Niemczech. Agent nieruchomości Thomas Hatter, czyli Jonathan Harker, de facto zostaje wysłany przez swojego przełożonego do Rumunii na dwór hrabiego Orloka, który chce kupić nieruchomość w Wisburgu osiedlić się tam na starość, no i okazuje się, że Thomas pada ofiarą spisku, nieumarły hrabia sprowadza katastrofę na miasteczko, na Tomasa i na jego małżonkę Ellen. Więc schemat tutaj oczywiście zostaje całkowicie odtworzony. Tutaj to nie jest Drakula. to jest jednak wierne Murnałowi i z tego wynikają też różne głupotki. No bo chociażby ta podróż trumny z wampirem z siedmiogrodu do Wismar, drogą morską, jeżeli spojrzycie na mapy, no to sensu wielkiego to nie ma, no ale pozwala przenieść na ekran kilka scen z powieści Drakuli. dlatego i Murnau, i teraz Egers postanowili to wszystko tak zachować. To, co jest istotne, to to, że w tych wszystkich nosferatu wampir nie jest za bardzo romantyzowany. On ten hrabia grany na przykład przez Maxa Shreka, orlok, tak, też był brzydki, niebezpieczny. Tutaj to jest jeszcze bardziej podbite. Chodzi o to, że on jest zwierzęciem, takim, jednak bardziej niż człowiekiem, tak, ma zwierzęce spojrzenie, długie szpony, spiczaste uszy i wydłużone zęby już umognała, a teraz jest jeszcze takim nieumarłym, nieumarłym. Ma ciało trochę zombieaka de facto. Ten Orlok akurat mi się zaskoczył mnie totalnie. Wygląda trochę dziwnie, ale on jest wierny też Stokerowi, bo tak samo jak u Stokera jest jednak postawny, ma tego wąsa wołoskiego. I z Pils, Skaszgord, nie Aleksander tym razem, on jest totalnie nie do poznania. Zaliczył Pennywise'a, teraz zaliczył nosferatu, podobno ta proteza ciała składała się z 60 kilku elementów i nakładano ją tam przez wiele godzin za każdym razem i dlatego jak tam w finale na przykład coś im nie poszło, no to zamiast rozebrać go i tam dokonać zmian na spokojnie, to uznano dobra na szybko coś tam wykombinujemy, żeby właśnie nie tracić czasu i nie męczyć z <grych> Skaszgorda. I ten powrót do korzeni, powrót do złych wampirów, do tych właśnie bestii, czy nawet do tej idei złano, bo tutaj padają te teksty, tak, że on jest, tak naprawdę nie, on nie jest człowiekiem, nie jest potworem, on jest niezaspokojonym apetytem, siłą, rządzą krwi, tego typu właśnie ideami. To mi się podoba i jako wierność też Nosferatu i Stokerowi jednocześnie ja doceniam. Tak, rzeczywiście, w moim przypadku, o ile sam film był dla mnie jednak, no powiedzmy rozczarowaniem, tak, wygląd Orloka jest rzeczywiście czymś, yy, co mnie zaskoczyło, chociaż też tak yy, pół na pół, o ile wizualnie bardzo mi się podobał, bardzo mi się też podobała taka jego trochę bezcielesność, wiecie, ten, to super ujęcie, gdy on jest tam takim cieniem zakrywającym to miasto, no to to wygląda naprawdę efektownie i w ogóle cała ta aura, że tak jak ty Szymas powiedziałeś, że on w zasadzie wygląda trochę jak zombie, jak chodzący, taki no, żywy trup rozlatujący się, prawda? To wszystko jest ok i fajne jest też to, że my tak naprawdę nie widzimy go najczęściej w całej okazałości, aż tam do. Albo do, do detal, drugiej części albo sylwetka. Filmu. nie? Tak mhm. jest. W takim półcieniu jest schowany. To jest naprawdę super. No tylko właśnie, nie wiem jak was. I w sumie jestem bardzo ciekawa, co powiecie. I o ile te wizualia podobały mi się bardzo. Tak, jakiś ten dziwny pogłos, z jakim się wypowiadał, był dla mnie totalnie wytrącający z równowagi i, i, i w ogóle utrudniał mi gdzieś tam wgryzienie się w, w ten klimat grozy. Wiecie, te sceny, w ogóle mi pierwszy akt filmu się najbardziej podobał, czyli tak do momentu, gdy... Boże, nigdy nie mam pamięci do imion. Gdy główny bohater opuszcza zamek, prawda? Także do tego momentu mi się rzeczywiście ten, ten film bardzo podobał. I wiecie, no mamy tutaj super te wnętrza i w ogóle fajnie wszystko pokazane i fajnie się ten hrabia gdzieś tam komponuje. No i ten głos po prostu psu, psuł mi totalnie wszystko, więc ciekawa jestem, jak to było u Was. Totalnie się z tym zgadzam. W sensie ten głos zupełnie mi nie leżał, a tam podobno jakieś specjalne treningi były w wokale. Żeby, żeby to dobrze brzmiało, no nie brzmiało moim zdaniem dobrze, <laughs> <laughs> przykro mi. No, dokładnie. E... Wiesz co, w ogóle to ciekawe, że mówisz, że ta część jest najlepsza filmu, bo też w dużej mierze bym się z tym zgodził, e... chociaż trochę, trochę tak, trochę nie. To się to jest moja ulubiona część książki <laughs> i uważam, że to jest generalnie najlepsza część książki, może nie licząc tam już tych finalnych scen. Natomiast, znaczy ja już miałem... Okej, okay, dobra, nie, bo mówimy teraz o Orloku, nie? A ja już bym chciał cofać się do innych rzeczy z fabuły. I ja nie kupiłem tego Nosferatu, w sensie tego Orloka. Ale wizualnie, wizualnie też? Wizualnie i, też. i jako, posta okay. jako postać i wizualnie. Bardzo, bardzo podobały mi się pierwsze z nim sceny, kiedy on był tym takim cieniem, kiedy było ciemno w pomieszczeniu mm. i widzieliśmy tylko w zasadzie jakiś taki zamazany obraz. To było ekstra. To bardzo mi się podobało. Natomiast kiedy zobaczyłem go już w, w cielestej takiej powiedzmy formie, to nie przekonał mnie zupełnie. Okej, okay, wąs jest spoko. Nie? Wąs zawsze jest spoko. Więc. Chciałem powiedzieć, że zawrócisz. No, <laughs> trochę tak, nie? wąs, tak, elegancki. Natomiast ta postać. Ja nie wiem, kim on był. Ja, nie, ja, ja wiecie, on mi jakby. Ten aktor nie opowiedział mi żadnej historii tej postaci. Bo i w ogóle. Czy nie, przepraszam, a nie aktor. Egers mi nie opowiedział żadnej historii. Dlatego, że on tutaj tak jest. bardzo dużo próbował włożyć jakieś rzeczy, które mam wrażenie miały uh, dodać mroku tej postaci. Mówię tutaj o tych wszystkich okultystycznych jakichś takich... Yy... Nie wiem nawet jak to określić. Tak, tak. Cyrograf, coś tak, tam. i że właśnie że jakieś demony, że, że, że, że, że ta mm, główna bohaterka, ja też nie pamiętam imion, więc że ona <grym też <grym tutaj jakiś <grym> tam tak. okultyzmem się bawiła i że Ela. to jakoś ich tam związało. Nie? To da, miało takie dać podbicie okultystyczne właśnie postaci, która nie miała go jakoś mocno y, zaznaczonego w oryginale. Ja to przynajmniej tego nie czułem. Oczywiście, że tam jest jakiś Tak, z jabłem, coś tam, ale tutaj tak czułem jakby takie chęć pogłębienia tego i totalnie tego nie kupiłem. Dla mnie tego to pogłębienie nie wyszło zupełnie, bo ja nie wiem. To, to, to nie jest tajemniczość, to jest po prostu brak jakiegoś konkretu, tak jakbym pływał. Z jednej strony mamy ach, tego właśnie trochę zombie, zombie, który jest taki właśnie lekko rozkładający się, z drugiej strony jest tym cieniem. I tutaj jest tym, że jest tym głodem, jakby takim zwierzęcą, zwierzęcą jakąś emocją, ale ja tego nie widziałem. No, no, nie kleiło mi się to, i nie, nie czułem, żeby to była postać, która po prostu, na którą jest pomysł tak naprawdę. Aga. Ja chyba jednak trochę bardziej kupuję tę postać. Ale jednak będziesz bronić filmu przekonujące. <laughs> tak. Jeszcze nie doszliście do postaci, która mi zepsuła ten film. Znaczy, więc, ja, ja, ja będę krytykował chyba w zasadzie już wszystko. Już powiedziałem, że podobały mi się pierwsze sceny z Orlokiem. Tak, podobały to. mi się generalnie jak tam powiedzmy prasa kamera, ale to jest wszystko. Więc... Ja, ja tak krótko. Ja też w zasadzie można powiedzieć, że ta pierwsza część najbardziej mi się podobała. Nie wiem, czy zrobiłabym tą cezurę w momencie, kiedy ten główny bohater, którego imienia ja teraz nie pamiętam, wyszedł z zamku. Thomas. Ale na pewno w momencie, kiedy mm, pogłębiły się, y, kiedy wrócił do swojej żony. To znaczy, że ona, ta postać Ellie, dopóki jeszcze nie, nie wrócił Thomas, jeszcze była jakaś znośna, ale później to już po prostu weszła w taką groteskę. A ja, o, nie, już wiem, już wiem. Ten moment odcięcia to będzie chwila, w której pojawił się y, Von Franz? ten doktor y, grany przez, y, tak, jest, e, przepraszam, ale no po prostu uwielbiam e, Defo, ale, ale on jakby zagrał, mam wrażenie, że już trochę samego mhm, siebie, dokładnie. nie wiem. I on po prostu jest tam taki śmieszny, taki groteskowy i wiecie co, dosłownie parę minut wcześniej, o, zaczynałam rant, przepraszam. E, miałam o czymś innym sobie o tym orloku, ale już zaczęłam, to już skończę. Z strumień świadomości. w momencie, tak, tak, tak, tak. I już e, zgubiłam teraz tę myśl. Dobra, wróćmy do Orloka. <głos> <głos> e, wiecie co, bo, bo tak powiedziałeś, Paweł, e, o tym Orloku, że nie kupujesz, a trochę w sumie chyba, bo, bo, bo chyba ty, Marta, wspomniałaś o tym, że on miał być takim tym nienasyconym apetytem. I ja trochę to kupuję, że jakby jeżeli on zawał jakiś pakt z diabłem, żeby być nieśmiertelny, ale jakby za tą cenę, że musi się pożywiać e, krwią, to po wielu, wielu latach, czy tam nie wiem, nie wiem, ilu setkach, ilu dziesiątkach, może faktycznie z niego zostało już tylko tyle, nie? Tylko ten, ten trochę cień, trochę, trochę to zepsute mięso, które jakoś tam tą energią jest związane i sobie chodzi, ale w sumie człowieka w tym już nie ma. Także ja trochę to kupuję, ale mówię, dla mnie film zepsuł się w momencie, kiedy pojawiła się postać grana przez Defon, bo ten film się zrobił śmieszny, groteskowy, Mm, chwilę I, przed ja właśnie... tym... Chwilę przed tym, <laughs> już tylko jedno zdanie. Jedno zdanie. <laughs> że chwilę przed tym, dosłownie pomyślałam sobie, w mojego wyśleku pojawiła myśl, że kurczę, jak fajnie, że wreszcie oglądam horror, który nie próbuje łapać dystansu, który pokazuje wszystko na serio, który nie boi się pokazać powozu, w którym nie ma woźnicy, nie boi się narazić na śmieszność, że ten film mi nie próbuje pokazać dystansu do samego siebie, wchodząc w jakąś taką śmieszną, śmieszność i tak dalej, bo stara się pokazać wszystko na serio. I potem wchodzi Lily Rose, y, Deb... Z tymi jej, ale z rysami wchodzi mi uh -huh. y, default. Ale cie mogę, ciekawe, że mówisz o tym dy dystansie, bo powiem wam, że jakby taki. Teraz ja zacznę rantną, no, ale takie to będzie nagranie, właśnie. I, I tutaj trochę łapię myśli i twoje, aga, i twoje, Paweł, bo ty, Paweł, wspomniałeś właśnie, że Egers chciał tą postać Orloka tak nasy nasycić tyloma znaczeniami, tyloma odniesieniami i w ogóle wszystkim. I właśnie ja go trochę postrzegam jako takiego Kujona, który chce bardzo pokazać, że on jest poza takim prosto rozumianym horrorem, że on ma ten swój research, ma tą swoją historyczną zajawkę, więc właśnie on nie mógłby nakręcić po prostu Drakuli, on musi nakręcić coś więcej, a przez to właśnie ja powiem wam, że miałam ogromny dystans wobec tej historii, bo czułam, że on chce nakręcić taki właśnie wielki horror, takie potężne kino, wyśmienite i to mi na przykład totalnie zabrało. Blokowało jakiekolwiek zaangażowanie się w tą historię, prawda? Więc wracając do Orloka, bo jeszcze o nim teoretycznie rozmawiamy. Szczerze, się całej krwi e... z niego nie wypili. Tak jest, dokładnie. Wszystko to jest fajne, o czym tutaj mówimy. W ogóle ja trochę tego Nosferatu postrzegam jako film świetny do analizowania, pozytywnie czy negatywnie, ale dużo gorszy do oglądania, prawda? Bo rzeczywiście to, jak tutaj już padł interpretat, postaci Orloka, wszystko gdzieś mi się play i okej, okay, ja się jak najbardziej z tym zgadzam, ale oglądając film w ogóle nie potrafiłam się jakby mm, zaangażować emocjonalnie w tą historię poza jakimiś takimi wiecie odczuciami czysto wizualnymi typu no okej, okay, to fajnie wygląda, to jest jakaś super metafora i tak dalej, no ale to wszystko, więc jakby ten dystans tutaj u mnie zadziałał yy, no, na niekorzyść filmu. Bo to jest taki wampir wynikający z erudycji Egersta, no tak bo on jest oczytany. Tutaj jest masa folkloru i niemieckiego, i rumuńskiego i ja z nim widziałem różne wywiady w ostatnich dniach i widać, że Egerst się naczytał, naoglądał i się zna na tym wszystkim, tylko że to wszystko jest właśnie zrobione jak w laboratorium, nie? Jak taka Dokładnie. rozprawka mhm. na zaliczenie, na zajęcia i on ma tę wiedzę, to jest gdzieś tam fajne, ale jest właśnie zbyt sterylne, bo odrok jest straszny moim zdaniem. tak? Tam, jak go widzimy na początku, właśnie Paweł też, ty doceniasz ten pierwszy akt, bo tam jest najwięcej tej, tej tajemnicy nie? i jeszcze też masz nadzieję pewnie jako widz, że ten temat zostanie jakoś odświeżony. Więc to działa dużo lepiej niż gdy w drugiej połowie jednak odhaczamy te plot pointy znane z poprzednich adaptacji czy z książki. Ale mimo tego, że jako potwór on jest niby dobrze uszyty, nie? on jest straszny, on jest totalnie z tego świata, on rozrywa zasłonę rzeczywistości, to ja nie czułem się jak na sensie horroru, nie, To było bardziej jak nie wiem przejście się przez muzeum nie wiem, chirurgii, nie? że widzę no właśnie, obrzydliwe, że mas... straszne rzeczy. A jak tobie się mhm. ten głos podobał? Sorry, wejdę ci w słowo. Był dziwny. Na początku mnie wybijał, potem się przyzwyczaiłem, okay. ale moim zdaniem, jak oni mówią, że tam przez pół roku z musiał ćwiczyć, no to <grych> nie, nie musiał. <grych> ale to już na co, przyszłość co powiem. Jest... Mhm. Ja tylko jedno zdanie chciałam o tym głosie, bo nie będę tego kontynuować, że on tak długo ćwiczył, ale ten głos brzmiał przerobiony komputerowo, więc trochę szkoda. Tak ale jest. to pewnie przez ten remastering, przez My to takie doceniał, podbicie że dziwne. że jeżeli to... on to zrobił mhm. naturalnie, to doceniam, ale... No. Tak, tak, tak. Ale to też, ten głos to jest y, to, co tutaj zrobił Egers, co na papierze jest cudowne, bo Egers daje zawsze referencje. Tak? On przesyła aktorom y, teksty, w sensie literaturę, książki, opowiadania, powieści. Y, on wysyła filmy, on wysyła teledyski i mówi, słuchaj, ja tak widzę tę postać, nie? Tak, y, zobacz tutaj, nie? Coś takiego bym chciał y, tutaj otworzyć. I moim zdaniem on Aż za mocno wytrenował aktorów tutaj. Nie? Że dał im zbyt wiele referencji, a za mało On im dał takiej górskiej. figury woskowe do oglądania. Paweł no właśnie, ale figury woskowe. On z nich zrobił takich teatralnych aktorów. To nie są aktorzy, którzy się wczuli w postacie i są żywymi postaciami. Oni są tą pocztówką z epoki też, tak? tak Oni jest. mają mówić jak w tamtej epoce. Oni mówią im jak klasyczna literatura grozy. Ja też często się odbijam od klasycznej literatury grozy przez język, bo po prostu jest na tyle nie na tyle sztuczny, zwłaszcza w literaturze, nie? gdzie ona ma być taka on, ale po prostu czytać się tego nie da współcześnie e czasami. No to tutaj ja miałem wrażenie, że zbyt wiele tego przeniesiono na ekran. Mhm. Wiesz co, bo z literaturą grozy starą jest tak, że ja, bo ja lubię, nie? Mhm. natomiast ja lubię właśnie starą literaturę grozy. Ja niekoniecznie lubię, kiedy ktoś ją imituje, bo zwyczajnie, kiedy ktoś ją imituje, to zaczyna właśnie wchodzić i hey to złą nogą powiedzmy. Czyli właśnie zaczyna... Bo to już nie jest uroczo kampowe, tylko po prostu tak. nieudane. Kampowe, nie? no. Znaczy ktoś wtedy próbuje y, kopiować y, wiecie język, y, który wcale tak naprawdę tak nie brzmiał. nie? Znaczy, szczególnie przy jakichś przykładach często może, mm -hmm. może być widoczne, kiedy tam wiecie jakieś tam przykłady po ego, które mm -hmm. były tam robione przez Leśmiana, ale to nie o to chodzi. nie? Ale że po prostu ktoś sięga po to coś z epoki, bo pisało się w jakiś określony sposób i ktoś to próbuje naśladować zamiast naśladować te czasy, nie? I umówmy się, no ludzie nie mówili tak. jakimś półwierszem w tamtych czasach i to po prostu est pewna estetyka była. Ale Egers przekonuje, że tak było, nie? Ja jeszcze trochę... Ale w sumie... Mhm. Mhm. Nie, nie mów. Trochę tylko się capnę tego, o czym ty, Szymas, mówiłeś, czyli właśnie o tej takiej teatralności yy, aktorów, takim na prowadzeniu ich na konkretną jakąś yy, ekspresję. Manierę, tak. Manierę, ekspresję. Dokładnie, dokładnie. Ty, Paweł, żartowałeś o figurach woskowych, ale trochę ci aktorzy tak funkcjonują. I to też gdzieś mi tam utrudniało, żeby wejść w tę historię, no bo słuchajcie, tak naprawdę przeglądając yy, obsadę, mamy wiecie wielu aktorów może nie z jakiejś tam najwyższej półki, ale aktorów którzy no już pewne dokonania mają i można tego było są mieć na topie po prostu, tak jest nie? Po I czasie. dokładnie i można było mieć wobec nich jakieś oczekiwania natomiast ja tak naprawdę nie zapamiętałam z tego filmu chyba żadnego aktora i, i to też jest dla mnie trochę taki dowód na to że Egers jest w pewien sposób wyrobnikiem, rzemieślnikiem, który realizuje konkretną wizję, ale bez jakby zwracania uwagi na, na to, co tę wizję tworzy poza takimi czysto wizualnymi aspektami. No bo tutaj... Bo on się tutaj sam zamknął w klatce. Dokładnie Tym, tak. Tym, że zmierzy się z czymś, co jest znane i tak wykonał jest. ten research, który go ogranicza. Nie I, pozwala mu... I, uh -huh. I wiecie, i o ile w Lighthouse świetnie poprowadził Pattisona i Dafoe, tak tutaj miałam wrażenie, że on nie miał żadnego pomysłu na te postaci, że one po prostu są, realizują jakiś stereotyp właśnie z epoki i, i to wszystko, prawda? Więc no ciężko znaczy, się zaangażować ja w taką historię, gdzie te postaci cię po prostu nie obchodzą, prawda? Ja myślę, że on miał pomysł, tylko ten pomysł się nie sprawdził. Aga wspomniała o Willemie Dafoe i to było oczywiste, że on się tutaj musi znaleźć. No bo po pierwsze Egers już z nim współpracował tak i to nie raz, a po drugie przecież DFO wcielił się w Maxa Szreka w cieniu wampira, nie? W filmie z 2000 bodajże roku. Tam Malkowicz grał Murnała, DFO, Szreka, No to to było oczywiste, tak, że musi tutaj powrócić. No wstyd byłoby go nie wykorzystać. No, ale to, to nie są argumenty w ogóle. To ale... nie są argumenty żadne dla mnie. No ale to jest po prostu, no, jesteś filmowcem, który ma gościa, który grał Shreka. No, no, no nie, jakby dla mnie to nie jest argument, ale chciałam <laughs> powiedzieć, że myślałam sobie w trakcie e, seansu, że gdyby podmienić Dafoe z tym aktorem, którego kompletnie nie, nie poznaję, który grał tego lekarza, tego pierwszego, to mm -hmm. jestem pewna, że ta postać wypadłaby dużo lepiej. Dużo, dużo lepiej. I nie zepsułoby mi to y, drugie części filmu. Na pewno zgodzę się z tym, że totalnie nie było pomysłu na Elle. I Lily Rose Depp po prostu wydaje się tak jak wspominałaś, Marta, o tym, że Eggers jest takim kujonem, mhm. nie? to ja mam wrażenie, że to ona była totalną kujonką. Tutaj tak strasznie, strasznie, strasznie, strasznie, jeszcze powiem raz, strasznie chciała się wykazać. Tryhardowała, nie? I to nie? tak okropnie, <śmiech> oh, okro... tak zarżnęła w ogóle tę postać. Uważam, że za te zachwyty w internecie o tym, jaką to jest doskonałą aktorką, są totalnie przesadzone, bo ona nie wyczuła granicy kompletnie i jeszcze pierwsze jakieś sceny z nią, gdzie ona tak się ładnie w ten mostek wygina na łóżku i tak dalej, było spoko, fajnie trochę to było przerysowane, no ale to on, w ogóle większość aktor aktorów tam grała dość teatralnie i niektórzy to robili dobrze, a niektórzy nie i właścili je <laughs> niekoniecznie. Um, ale później to już, to już po prostu ze sceną na scenę było coraz gorzej tak naprawdę. I ona totalnie tak przeszarżywała tę rolę, że, że jest kompletnie straszna. Co mi się właśnie podobało w jej roli, to jak ona właśnie powiedzmy grała ciałem, czyli właśnie tak jak ty mówisz o tym mostku. Tam gdzie ona jakby tak czysto fizycznie musiała wejść w tą rolę i no, po prostu zrobić jakąś pozycję z jogi. Tam to, <laughs> wypada... A nie, tam to wypadało naprawdę dobrze, naprawdę efektownie. Natomiast taka samo sprzedanie postaci, to też jakby nawet nie jestem w stanie o tym nic powiedzieć, no bo, bo nie sprzedałam mi żadnej I to jest postaci. kwintesencja tego filmu, że ciężko tak naprawdę e, cokolwiek konkretnego o nim powiedzieć, bo on jest tak bardzo, bardzo obliczony na zachwyty, tak trochę właśnie, wiecie, taki wykreowany jak z jakiegoś algorytmu, czyli to, co e, po prostu ma się sprzedać i, i dajmy to wszystko. Powiem wam, że jak gdzieś tam sobie przed dzisiejszą naszą rozmową, skrolując, e, różne tam recenzje na Letterboxie, trafiłam na taki jeden komentarz, który gdzieś tam mnie na dłużej zatrzymał, w którym tam ktoś pisał o tym, że Eggers jest trochę takim Timem Bartonem dla współczesnego pokolenia. I powiem wam, że zaczęłam się nad tym zastanawiać, bo widzę tutaj pewne punkty wspólne, bo Tim Barton w pewnym momencie też trochę zaczął być więźniem swojego stylu. Słysząc Tim Barton, wiedziałeś już czego się spodziewać i, i tak naprawdę tylko od Ciebie zależało, jak długo będziesz kupował ten jego świat i w ogóle to jego wyobrażenie, prawda? No i ja podobne mam podejście do, do Egersa, więc jakby się z tym komentarzem utożsamiałam i powiem wam nawet, gdy jeszcze przed tym jak Mosferatu trafił do kina, już pojawiła się ta wiadomość, że kolejnym filmem Egersa będzie ten jakiś tam film o wilkołaku i moją jedyną reakcją było... Mech, nie? Że, że, że takie po prostu znudzenie, zobojętnienie, no mm, serio. Jeszcze to moją reakcją było, no oczywiście, że tak, oczywiście, że to zrobi. <laughs> to też, to też. Więc, więc no, ten film to jest trochę taki, taka zbieranina kujonów, nie? którzy stwierdzili, okej, okay, nakręcimy horror, ale nie taki zwykły horror. Nasz horror musi być top of the top. nie? To tak jest, dokładnie. No i Lili trochę tak. Ale właśnie nie. Ja z nie Lily... post mhm. Bo e, ja zacząłem na początku mówić o tych podobieństwach, nie? Z Murnałem. Ale e, tak jak na przykład adaptacja Mugnała była aktualna, bo się odwoływała do epidemii Hiszpanki. Nie? Ta cała epidemia szczurza, która jest odbierana po prostu jako de facto Hiszpanka. No to to było coś, czym ludzie jeszcze jakoś mogli żyć nie? w tych latach dwudziestych. No i tak pomyślałem, że skoro Egers... A ja też pandemię, ale... No i ja właśnie myślałem, że Egers mógłby się odwołać jakoś do COVID-u. Jak, jakkolwiek, w sensie do realiów po prostu pandemicznych. A on tylko odtworzył wizualnie te sceny sprzed 100 yy, no, lat, tak? I nie dodał nic od siebie, nie uaktualnił. odwołuje się w żaden do sposób. epidemii samotności mężczyzn. Więc yy, Jeszcze mogę nie tylko... poszedł w On tylko odtworzył wizualnie. No to, bo to nie odchodziło zupełnie. Ale nie, mi się wydaje, że z tym post, post to to, jest, to raczej sobie żartują Marta z tak. Powiem, tak, tak. że on bardzo by chciał, <laughs> ale no, że to jest raczej beka z tych, którzy wierzą w istnienie post -horroru. Ale jak tak wspominamy sobie, że ktoś tam coś powiedział mądrego, to ja wspomnę o czymś niemądrym, co przeczytałam w internecie. Ktoś, ale to taki się random zupełnie, stwierdził, że K krytycy tego filmu to po prostu są odbiorcami jakichś, jakich, jakichś głupich popkorniaków, którym trzeba wszystko wyłożyć na tacy, bo inaczej to nie zrozumieją. Uwielbiam takie komentarze. A ten film jest strasz... Jest strasznie prosty i w ogóle bawi mnie to, że film, w którym naprawdę jest wszystko powiedziane, jeżeli chodzi o fabułę, bo tam nie było żadnego, wie, wiecie, jakiegoś dwuznacznego zakończenia albo cokolwiek, więc albo nie było powiedziane, bo po prostu nie było żadnej historii, tak jak z tym Drakulą, znaczy z Nosferatu, nie wiadomo czym on tam do końca jest, tak jak Paweł powiedział. Ale jakby co wynika z czego, to było wręcz, miałam wrażenie, że trzy razy powtórzone, nie? Bo najpierw było, że w księdze wyczytane, potem jeszcze powtórzone w rozmowie, a potem jeszcze na koniec coś tam. Więc kompletnie nie, ale jednocześnie ten film jest zrobiony trochę tak dla hipsterów. Tak jest. Że jeżeli, wiesz, żeby właśnie to im się podobało, że oni obejrzeli taki ambitny film, ale nie był ambitny. Bo gdyby obejrzeli Lighthouse, to musieliby udawać, że, się, że są zachwyceni, bo go nie zrozumieli. Ale tutaj zrozumieli i mogą się zachwycać jakby tak szczerze, nie? Dlatego ten post-horror no to właśnie. tak trochę pół żartem, pół serio, bo rzeczywiście coś jest w tym... Ale ja, wiem, ja bym by oczekiwał, żeby on poszedł w jakieś <laughs> poważne tematy. Żeby tutaj ta symbolika wyparcia na przykład, która jest obecna i moim zdaniem jest to właśnie zmagnowana, Żeby to nie było tylko ładnie ukazana symbolika tylko żeby ten film coś mówił i to najlepiej, żeby mówił też o współczesności, nie? Mimo wykorzystania tego dawnego repertuaru. No właśnie, to wyparcie i o ile rola Lili gdzieś tam nie wywołała we mnie żadnych większych emocji, ani pozytywnych, ani, ani negatywnych, to jeżeli chodzi o temat właśnie jakiejś tam traumy, wyparcia i tak dalej, to tutaj się totalnie zgodzę z Agą w tym kontekście, że Lili bardzo tak chciała, tak strasznie taka właśnie, była wręcz przebyt Rysowana w tej swojej e, traumie, prawda? No bo to też jest ciekawe, że teoretycznie ten film jest prosty, ale jednak dużo osób gdzieś e, czyta go w kategorii jakiegoś przebudzenia seksualnego, Ellie, podczas gdy e, tak naprawdę no, dostajemy raczej kawa na ławę, że no, tutaj zupełnie o coś innego chodzi. I, I wiecie, z jednej strony mamy właśnie te takie bardzo górnolotne teksty w scenariuszu typu on jest moim wstydem, czy, czy coś tam, nie? To w połączeniu z taką bardzo, bardzo, bardzo taką ekspresyjną grą aktorską Lili, no to gdzieś, Jezu, ciężko, ciężko Ale było też, mi to uwierzyć. znaczy, yy, ja ją trochę rozumiem, bo ona de facto miała być tutaj jeszcze u Eggersa, nie? Nową mm -hmm. Izabelą Adjani po prostu, nie? Jezu, nie no obrażaj To ona grała Lucy przecież <laughs> u Hercoga. I y, ja czułem tutaj właśnie, że te, te jej monologi to mają być po prostu że nie sceną zapętania, nie, tunelową, ale no. w sensie, że to ma być czymś takim, co zapadnie w pamięć wszystkim. Ale wiecie co? Ja tutaj też miałam takie wrażenie, że to wszystko jest takie wycyzelowane, wyrachowane, żeby pokazać właśnie na tych bardzo takich kontrastowej grze aktorskiej, żeby pokazać, jaki to świat nie jest okrutny dla kobiety w melancholii, że nic jej tak naprawdę nie, nie oferuje, nie? i że to wydało mi się takie bardzo. Mm, sprecyzowane pod, pod konkretne zachwyty, pod konkretne reakcje. Aga, pamiętasz, jak rozmawiałyśmy z Jerem o True Detective, o tym e, najnowszym sezonie, nie? którego finał był tak, e, sprofilowany tak. tak, żeby każdą krytykę sprowadzić do tego, że o, ty coś tam masz przeciwko kobietom. Nie? No i tutaj trochę miałam takie podobne odczucie, że, że, że w pewnym momencie no, znaczy, w pewnym momencie, w wielu momentach obserwuję historię, która była napisana pod konkretne reakcje. I, I trochę mi to jednak trąciło pałszem. Ja jeszcze tak chciałem tylko wrócić do aktorów, bo tutaj o nich rozmawialiśmy. Mhm. I raz, znaczy, dwie rzeczy, które chciałem jeszcze tak powiedzieć. Eee, raz, że Defoe, czy tam postać, którą grał, jakkolwiek się ona nazywa, bo to tak naprawdę. Pan No, tak naprawdę patrzyliśmy na Williama Defo Defoe, nie? I, i tyle. Tak. Profesor no, to, Albin Eberhard von Franz. Dobrze, że ktoś pamięta no, Ale to była jedyna postać, która moim zdaniem mimo wszystko jakoś ożywiła ten film. Może właśnie nie, niekoniecznie w sposób, który tam pasował i który grał z tym filmem, ale po prostu przyjemnie mi się na niego patrzyło. <śmiech> się, w pierwszych scenach, kiedy on wszedł, ja sobie pomyślałem o Jezu, fajnie, nie? A później to wszystko zaczęło po prostu już... Się, się, się rozpadać na kawałki. Natomiast chciałem jeszcze zgrillować jedną postać, mianowicie tego Hardinga, czyli powiedzmy, że głównego bohatera, który, tego, który przybywa do, do Orloka, bo był... Niespodzianka absolutnie nijaki. Ja w ogóle, ale w ogóle chciałem powiedzieć... Tak, A nie, trochę... do Orloka przybywa Hater, Nicholas Holt. Harding sorry. to był A... ten, który A... jego żoną się opieczował. A ten, Agent dobra, dobra, sorry, Jones. tak, tak, tak. W każdym razie uważam, że powinien go grać, bo tak sobie zerknąłem po prostu wiecie, na parę scen z tego pierwszego Nosferatu i uważam, że powinien go grać tak naprawdę Andy Samberg, czyli ten z Brooklyn Nine-Nine, główny bohater. Byłby wspaniały w tej roli, byłby oczywiście dużo śmieszniejszy i to by moim zdaniem lepiej grało, bo ten był po prostu taką Kluchom. Ale on miał być taką kluchą. No był, no. Po ale... prostu był. Ale on tyle. miał być taką kluchą. On miał być taki wierny, taki kochany, co to, wiecz, kurczę, całe tam morze przepłynie, żeby do tej swojej żony i tak dalej. On miał być jakby przeciwieństwem tego Orloka. No, to akurat bardzo proste, ale... bo uważam, że Nikolas Holt tutaj zrobił to, co miał zrobić. No, dokładnie, zrobił to, co miał zrobić <grych> i do domu. <grych> Tak, no. ale, znaczy, oczy, ale, on był, ale nie, ja akurat mhm. uważam, że on zrobił dobrą robotę, bo nie przeszarżował dostał jakieś zadanie i je wykonał i był przekonujący w tych scenach, których miał być skołowany, zagubiony i, e, i taki przejęty e, i on nie kombinował tam gdzie miał nie kombinować, moim zdaniem był super ja w ogóle bardzo go lubię tego aktora i uważam, że to był dobry casting, bo pasował i on też potrafi mi, szczerze mówiąc to potrafi mi sprzedać Taką postać z klasyki grozy, tak jak rozmawialiśmy o tym, jak takie postacie teatralne wyglądają i się zachowują, i tak dalej, on mi to potrafi sprzedać. Także ja jestem na, na, na tak, jeżeli chodzi o Nikolasa. Znaczy, ja tutaj jestem Tim Aga, bo w tej pierwszej części, gdy on po prostu gra młodego faceta, który chce zmienić trochę swoje życie nie właśnie wykorzystać tę szansę jest w porządku. Tam też, no scena go zmusza do pewnych takich dziwnych zachowań, no bo on jest taki kochany, wierny, ale jednocześnie to jak traktuje żonę, nie, no, to on ma też być tym opresyjnym społeczeństwem. nie, Że tam tak jej, jest. Ale jak najpierw jej nie chce wysłuchać, a jak ją w końcu wysłucha i to mówi, nie mów tego a. na głos nikomu. Ale to mhm. jest takie sztuczne. Nie? To jest właśnie takie teatralne, szybkie. On też jest elementem opresji. Ale abstrahując mhm. od tego, on też mi się podobał, tylko on w drugiej części filmu ma bardzo mało do zagrania. Może, tak, może, Wy... może z tego wynika to, że, że nie podobała mhm. mi się jego rola. Niemniej Andy Samberg zagrałby tutaj lepiej. Ale co, i chyba będziemy musieli przejść do głównego bohatera tego filmu, czyli zdjęć, nie? Tak, tak, tak, ale nie, jeszcze poczekajcie, bo tutaj dwie rzeczy, o których Aga w sumie ty mówiłaś, czyli ten Willem jeszcze, bo komuś tam oddałem głos. Ja go ogólnie lubię i tutaj do jego gry aktorskiej też nic nie mam, ale właśnie to, jak on jest napisany. On jest napisany tak kontrowersyjnie wręcz bym powiedział, bo po pierwsze... Jak już zauważyliśmy, on jest źródłem tych komediowych one-linerów. Tak? A to proponuje sznapsa, a to mówi, że widział rzeczy, które sprawiłyby, że Isaac Newton wpełzłby z powrotem do łona matki. No, Co tu się działo w ogóle? Nie, ja rozumiem, że Eric mógł chcieć rozładować napięcie, ale zrobił z naszego eksperta od mistycznego Mambo Jumbo comic relief po prostu, co jest absurdalne w tym filmie i druga rzecz to właśnie to, jeszcze, że Willem Dafoe jest panem ekspozycją. Mhm. A, to tak? Myślałam, że już przechodzisz do jakichś innej jeszcze rzeczy. Ja <grym> chciałam powiedzieć, że, przepraszam bardzo, ale jakie napięcie. To też. W tym filmie nie było napięcia, które trzeba było rozładowywać. Ten film był takim przyjemnym horrorem. Miał klimacik i tak dalej. Takim do podziwiania. Ale to nie? Nie, to nie było tak jak na Substancji, że tam były takie sceny, że ludzie na widowni czuli potrzebę rozładowania napięcia głupimi żartami. Tam nie było takich scen. Tam było wszystko takie... Mhm. takie nie może family friendly. <głos> Także tam nie było do, na, i, dlatego, i wydaje mi się, że może dlatego ten e, William Dafoe tak nam, że w sensie ta postać tak nie, nie pasowała, bo jakby nie było napięcia, które trzeba było rozbudowywać, więc w ogóle po co on tam Bo to był? nie jest wentyl, tylko po prostu się zastanawiamy, co jest grane, nie? Dokładnie, mhm. tak. A to też nie jest trochę gwóźdź do trumny Orloka, że właśnie ta postać trochę wzbudza w nas taką właśnie jakąś konfuzję, nie do końca wiadomo jak ją odbierać, no i i na ile tu jest wina, jakby nie wiem, aktora, który tak tą postać przedstawił, a na ile gdzieś tam scenariusza, no i znowu tego egersa, którego tak cytując powoła, grilluje. No bo jednak wiecie, macie tak charakterystycznego aktora, który też niesie ze sobą jakiś bagaż konkretnych wyobrażeń, uwidza. No i jednak fakt, że nie potrafisz go jakoś wkomponować w tę historię. No Ale to... wiesz co? Marta, bo ja no. dlatego ja wcześniej ci się wtrąciłem, że moim zdaniem Erex miał pomysł, tylko pomysł się nie sprawdził, bo moim zdaniem to nie jest tak, że to jest jakiś wypadek przy pracy. Ten film jest właśnie zbyt wycezelowany, niezbyt tak szczegółowo no zaprojektowany, żeby mówić, że to tak wyszło przypadkiem. Moim zdaniem Willem Dafoe jest tą, tym kamień reliefem i tym takim trochę zabawnym wariatem, dlatego, że on ma pasować do tej no właśnie symboliki, w sensie do tego przesłania, nie, że to społeczeństwo jest opresyjne i dlatego Willem de Fock, który jest otwarty, tak on jest jedynym przedstawicielem, no z jeszcze do pewnego stopnia, ale to jednak von Franz jest jedynym przedstawicielem tego otwartego umysłu, jest jedyną empatyczną postacią i on też przez to, że jest empatyczny i ma otwarty umysł zostaje odrzucony przez społeczeństwo i sprowadzony właśnie do nieszkodliwego, zabawnego dziadka wariata. Ja widzę w tym ten pomysł, tylko moim zdaniem to jest głupi pomysł. Lepiej by było, gdyby von Franz był na przykład zmęczony nie tym odrzuceniem, tym, że o, właśnie, społeczeństwo dokładnie. nie traktuje go poważnie, że mu się zarzuca, że się zajmuje jakimiś właśnie głupotami, dziwactwami, a nie żeby był właśnie... No bo on, on sprawia wrażenie takiego trochę niegroźnego wariata. No, I tak. I w związku z tym ciężko mi powiedzieć, że postać Ellen Hatter tak, czy von Franza są gnębieni przez społeczeństwo bo sami się zachowują jednak tak, jak się zachowują. No, są tak pisani, jak są pisani, że nie dziwi mnie dystans społeczeństwa, do pewnego stopnia oczywiście. A w ogóle jeszcze, bo ja jakoś to nie jest tak, że jakby nie załapałam tego wątku o opresyjnym społeczeństwie, który nie daje kobiecie powiedzieć o tym, że ma melancholię, Zakłada i gorset, haha. Jakoś to. Tak, o Jezu. Ale chodzi mi o to, że. Sorry. Y, to bo wie, wiemy, jaka jest historia y, histerii i leczenia tego y, y, dildosami i na takie tam y, fajne wiktoriańskie rzeczy. Ale w sumie ludzie. Ja widziałem jakieś memy o tym, że. Uu, no sferatu to można sprowadzić do stwierdzenia, że nie zostawia swojej żony niezaspokojonej, bo sobie znajdzie, nie wiem, tam samca alfa albo coś tam. Czyli w sumie, czyli w sumie Co? to. Czyli Serio były takie memy o tym, że jakby tak, tak, tak i, i chodzi mi o to, że taki trochę chichot historii, że ktoś teraz doszukuje się w tym filmie w zasadzie tego, czego doszukiwali się w czasach Wiktoriański, czyli że ona jest niezaspokojona uh -huh. i dlatego ma melancholię to jest okropne już, dziękuję to jest straszne. Ja widziałem lepsze memy i takie nie. jednak bardziej przyjemne na zasadzie nie podpisuj umowy, zanim jej nie przeczytasz na przykład, nie? ale to jeszcze do końca drugi wątek, który zasygnalizowałem, ta ekspozycja. Mega mnie to zaskoczyło, bo Nosferatu czy Dracula to są historie, które myślę, że każda osoba jakkolwiek istniejąca w popkulturze kojarzy przynajmniej no, szkielet, zarys, nie jakieś tam pojedyncze sceny, właśnie memy, kadry z filmów i tak i tak dalej. Myślę, że jeżeli ktoś czyta, ogląda, ogrywa tak, też gry komputerowe i inne, myślę, że są tutaj tak samo ważne, no to musi wiedzieć mniej więcej, kim jest Drakula i jaka jest tutaj jego historia. A Egers w tym filmie wrzucił tyle ekspozycji, jak jeszcze nigdy. Wiking też był trochę taką, jak to się Jerry śmiał, lekturą szkolną. Nie? Taką właśnie epicką opowieścią, Totalnie. ale jednak tej ekspozycji tam trochę było, ale tutaj przy historii, która jest powszechnie gdzieś tam znana, no to w tej drugiej połowie filmu, pierwsza połowa jest taka w miarę scena, scena w scenę z, z tych dawnych filmów, tak, i tam raczej tych dialogów nie ma wiele, ale później, no to tej ekspozycji jest absurdalnie dużo, tak, w kontekście Wiedźmy czy Lighthouse, to ja autentycznie nie wiedziałem, co o tym myśleć, bo bohaterowie wygłaszają wszystkie swoje myśli na głos. Profesor objaśnia swoje lore. Tak jak Paweł zauważył, jeszcze część rzeczy jest powtórzona po, yy, dwa razy, po trzy razy i nie wiem totalnie po co, bo część tych scen właśnie wypada przez to teatralnie, że nawet nie widzę sensu, czemu bohaterowie mieliby mówić to, co mówią. Mhm. Dlatego ja się nie dziwię, że gdzieś tam e, scrollując właśnie te recenzje, naprawdę wielu widziałam ten sam powtarzający się e, komentarz, czyli e, z angielska style over substance, nie? czyli że to wszystko jest tutaj tak naprawdę tak wykoncypowane, żeby, żeby wyglądać, żeby być jakąś stylizacją na konkretny, konkretną epokę, konkretne wyobrażenie, że ostatecznie gdzieś ta treść e, schodzi na drugi plan. No i tak naprawdę tutaj zależy, to trochę już zrobię taki, już taki podejście. Już pod to. Nie Nie y o tym mówić. Tak. Widzisz, znowu ekspozycja, prawda? Pod, pod kwestię zdjęć, nie? Że, że to też trochę zależy od tego, czego my tak naprawdę oczekujemy. Od kina, od filmu, od horroru, czy te wizualia zrobią, zrobią robotę, czy jednak coś musi też za tym iść. No i jednak dużo y, takich komentarzy widziałam, że, że, że gdzieś jednak mimo wszystko to był y, jakiś taki punkt, który wytrącał ludzi y, z jakiegoś tam odbioru w ogóle. Będąc na filmie siedziałam obok dziewczyny, która wyszła tak samo rozczarowana jak ona, y, jak ja, sorry. I y, y, y, y, tam, Gdzieś tam chwilę rozmawiałyśmy o tym, że no bla bla bla bla bla. I y, mówiła, że tak naprawdę to jest kolejny film Eggersa, który jej się nie podobał i na kolejny już nie pójdzie do kina. Y, więc... Y, z jednej strony fajnie, że to niejako pokazuje jakąś spójność Ale ja tego nie rozumiem, skórcy, no bo nie? właśnie że... zaraz będziemy mówić o tym stylu, nie? Że ten film jest na tyle ładny, no. że jak go nie oglądamy w kinie, no to w ogóle po co go oglądać, nie? No na VOD moim zdaniem to on straci jeszcze. No tylko wiesz, no ja oglądałam w kinie i wow, ładne obrazki, ładne, coś tam bla bla bla, ale no... Od pewnego momentu patrzyłam na zegarek, więc. Bo to też trochę tak jest, no że więc. ile można oglądać ładnych obrazków? W pewnym momencie jednak wciągasz się nawet w sobą historię i już te ładne obrazki nie robią. Gdyby, właśnie, może gdyby dali sobie spokój z taką silną ekspozycją, to byłby czas, żeby pooglądać te obrazki, chociaż i byłoby lepiej, moim zdaniem. No bo obrazki były naprawdę ładne. To trzeba przyznać. <śmiech> Ja, ja tylko chciałem powiedzieć, że moim zdaniem te obrazki momentami były zbyt ładne. Tak, Jezu, dziękuję. Ktoś to powiedział na głos. I nie byłam to ja. Ale no, kurde, tak. Ale słuchajcie, czy to nie jest w ogóle, gdy powiesz to na głos, Paweł, nie czujesz jakoś, jakieś, nie wiem, dziwacznie się z tym wszystkim, że właśnie, że, tak, że, tak, że, no. że coś jest za ładne i gdzieś tam mimo mhm. wszystko nie trafia do ciebie, nie? Znaczy, ja, ja powiem tak, Znowu, w tych pierwszej części filmu, w, tam gdzie, gdzie wędru wędrujemy sobie powiedzmy po Transylwanii, czy jeszcze to się wszystko zaczyna, no to, to się oglądało faktycznie z dużą przyjemnością i miałem mm -hmm. w kilku... Tam gdzie są te takie nocne sceny gdzieś w lesie, to miałem takie, że wow, nie naprawdę, że no dowalił do pieca tymi scenami, że, że no czegoś takiego to... Nawet nie wiem, czy w ogóle kiedyś widziałem, że niektóre były naprawdę bardzo, wręcz takie brawurowe i, i, i super, ale... Ja się tymi scenami przeboźcowałem po prostu w którymś momencie. Nie, Że już miałem taki, jezu, nie, nie, nie ja dawa mi kolejnej że... takiej, bo ja po prostu już, już nie mogę. nie, to Za dużo zjadłem. Za dużo krwi wypiłeś. Ja myślę, że problem polega też na tym, że później jednak oglądamy głównie ludzi w kostymach. Mhm. Już nie ma ładnych to scen. Prawda, już nie no. ma czego za bardzo pokazywać. Nie? Ale to, no. Trochę jakichś tam widoczków na lądra. Dlatego jest też Paweł wyparł hercoga bo u Hercoga no. też są takie ładne kadry. Są obrazy Kaspara, Dawida, Friedricha mm -hmm. po prostu na ekranie. Więc no jest ładnie, ale też tempo Ale to jest coś, jest co nierówny. jest jakby dolegliwością całej książki, nie? Je Jeśli ktoś czytał Drakule, to wie, że pierwsza część to jest właśnie to, co się czyta z ciarami, a później zaczyna się po prostu y romantyczne takie pierdzielenie, <śmiech> gdzie tam listy ludzie do siebie piszą i rozważają. Ja nie pamiętam na co, nie? Ale to jest strasznie długie i strasznie nudne. I jak, jak ktoś lubi taką klasyczną grozę to jeszcze. Bo ja to czytałem z przyjemnością, jak tam kiedyś miałem taką straszną zajawkę na tą klasyczną grozę. I to się czyta przyjemnie, nudno, ale przyjemnie, nie? Natomiast jakby wiadomo, że to jest mimo wszystko przegadane i nudne. Ta druga część. Ale w sumie to jest ciekawe, bo jak ja teraz. Ale czeka, czeka, moją... do, koń do końca tylko myśl, bo mhm. Egerz o tym wiedział. <laughs> Wszyscy wiedzą, że ta druga część, ta, ta długa druga część, że ona taka jest. I nic z tym nie zrobił. <laughs> Mhm. Ale ja właśnie tak pamiętam Drakule, że jest ten świetny wstęp, mhm. potem jest coś w środku, czego nie pamiętam, a na koniec jest ten wyścig z czasem. Nie? Znaczy na koniec, tak, na koniec tak też tak jest, jest długi. To nie jest tak, że cała druga połowa jest beznadziejna, ale tam środek jest trochę takim mdły. I tutaj, tak jak Aga też zauważyła, my od pewnego momentu widzimy bardziej po prostu mówiących aktorów i to mówiących w ten trochę teatralny sposób, dających nam tę taką ekstremalną ekspozycję. I też tam gdzieś padło, że Egers opowiada obrazom. On nie opowiada obrazom, on pokazuje ładne obrazy, ale on opowiada tutaj bardzo często wprost. I ta stylizacja bo on właśnie to jest niesamowite z jednej strony nie, że filmy Egersa yy, wyróżnia taka ekstremalna dbałość o szczegóły nie tylko wizualne na zasadzie no, szczegółowo zaprojektowane sety, kostiumy, rekwizyty ale też ta dbałość o to, by aktorzy mówili, mówili w nie dzisiejszy sposób, by praca kamery była jakby trochę z innej epoki, bo tutaj też mamy sporo takich dialogów bez cięć, e, ukazywanych w takich dość statycznych ujęciach. Ewentualnie ta kamera krąży, tak, no, tańczy wokół postaci, ale w taki niezbyt dynamiczny sposób. To jest ładne, to pewnie od strony jakiejś takiej analizy montażu i właśnie operatorskiej, jest mega ciekawe, zresztą na gałęzi chyba zrobił właśnie esej na ten temat, tam się zachwyca tym wszystkim, ale to jest nie dzisiejsze i ten film ma jednak 2 godziny 15 minut czy 2 godziny 20 minut, tak to jest 120, 130, 140, to jest sporo, tym się można zachwycić raz, nie? I właśnie są filmy, gdzie pamiętam jakieś jedno ujęcie, jedną scenę, nie? Żeby była jakoś tak nakręcona właśnie wybitnie, a tutaj wszystko jest tak kręcone, i w którymś momencie człowiek ma trochę tego dość, i te efekty. Nie wiem, ta desaturacja na przykład, nie? czy selektywna desaturacja. Ja nawet nie jestem w stanie teraz tak do końca powiedzieć. Ile tam było kolorów w tych różnych scenach, kadrach? Bo momentami mam wrażenie, że chociaż to było trochę wyblakłe wszystko, to tych kolorów było więcej. Momentami była ta paleta bardzo mocno ograniczona, ale czy tam była całkowita czerń i biel, czy coś, ja nawet nie wiem. I to jest fajne pewnie do analizy, nie? Ale pod kątem ponad dwugodzinnego seansu, to to już zaczyna właśnie... Nie wiem, czy to jest przebodźcowanie, ale to Może przestaje przestylizowanie być taką czystą bardziej, co? wartością dodaną. No właśnie, przestylizowanie. I te efekty praktyczne, niby tak się mówi, nie że jak nie jesteśmy w stanie poznać, czy coś jest CGI, no to znaczy, że to jest dobry efekt. Tutaj jest masa tych praktycznych efektów, ale też ja często na przykład nie wiedziałem, czy my mamy do czynienia z tymi backdropami, tym płótnem, tak, tą scenografią na płótnie, czy to jest jakoś wygenerowane, czy coś. No i niby spoko, ale tak jak nie wiem, w Biednych Istotach mi się to bardzo podobało, tak tutaj te tła, no właśnie ja zaczynałem o tym myśleć i w Biednych Istotach mogłem o tym myśleć, bo tam cały świat był taki przegięty, nie? nie nasz. A tutaj jednak to jest tak w miarę realistycznie prowadzone, tak jak Aga powiedziała, nie, że właśnie ten horror jest obecny, ale no wszystko jest normalne życie, normalni bohaterowie, pocztówka z epoki, tam e, znaki drogowe, takie jak w tamtych czasach były, nie Te szyldy na sklepach, ubrania, spinki, e, tam świeczki, e, takie jak wtedy robili. Tak, nie, może nawet on pojechał do jakiegoś muzeum, żeby to przywieźć czy coś. Nie wiem. Ale to, to się tak nie do końca klei. To jest ładne i to niby daje imersję do pewnego stopnia, bo tutaj są takie momenty, kiedy widzimy, że to miasto żyje. On, ilu tutaj statystów też zatrudnia. To jest niesamowite w tych scenach ulicznych na przykład. Tylko, ile szczurów. Tak, jak właśnie on w wywiadach mówi, nie? że rzeczywiście nie wiedzieli, jak to zrobić, tam kombinowali na kilka sposobów, w końcu stwierdzili, że wezmą prawdziwe szczury, one tam jakoś były ponumerowane, ponazywane, Jezu. żeby się nie zaszły przypadkiem i mieli prawdziwe pochodnie z ogniem, tak, że to, to znaczy no, prawdziwe, no w sensie to pewnie był jakiś taki ogień jednak filmowy, ale w sensie, że ten ogień tam był obecny, nie, w tych scenach, żeby te źródła światła były zawsze naturalne. No i z jednej strony wow, nie, świetna rzecz, tylko, że gdy wszystko jest tak dopieszczone, to masz wrażenie właśnie, że obcujesz, że liczesz loda przez szybkę, nie? że to jest właśnie jak z laboratorium, takie sterylne, aż dziwne. Jest dysonans poznawczy, jakiś, nie wiem. Nie, ja, ja myślę, że to nie dlatego, że było zbyt dobrze zrobione, tylko jakiś inny aspekt był, tylko po prostu może nie potrafimy pokazać palcem, co dokładnie sprawiło, ale ja myślę, że to raczej w pewnym momencie wyszliśmy z imersji. Mhm. I wtedy nagle czujesz, że oglądasz film. Ja tak miałam dosłownie w którymś momencie i to albo Defoe, albo Lily Rose y, mi po prostu wyciągnęli z tego filmu. No jest takie uncarnivali, nie? Że niby wierzysz, ale nie wierzysz, że zaczynasz kręcić nosem, no. Wiecie, ja w ogóle oglądam... po prostu to, co jesteśmy, no. <głosy> tak. Ja w ogóle, powiem oglądając ten film no i zachwycając się tym, jaki on jest piękny i w ogóle, miałam też długo z tyłu głowy ten taki trochę snobizm Egersa, który y, mówi, że on w ogóle sobie nie wyobraża nakręcić filmu współczesnego, że pokazanie mhm. na y, kamerze y, samochodu czy komórki to jest w ogóle y, zło największe. Nie? Jakieś takiej tego typu y, wy, wypowiedź jego pojawiła się tam gdzieś niedługo po premierze. O Jezu, i ja, powiem wam, mnie tak strasznie takie pozy męczą, takie zacietrzewienie gdzieś nie. w swojej wizji. Chcesz? Kręć sobie te filmy tak, jak sobie wyobrażasz, ale po co jakąś taką chorą ideologię do tego y, dorabiać? Y, i wiecie, i, ale ja mam wrażenie, że to trochę przekaz medialny, nie? W sensie, bo nie, jak się wiesz, słucha tych no, wywiadów z nim... Ale to są jego własne słowa, może nie? Może, że to, to, to... No tak, ale jak to... Co innego jest, jak facet mówi, że jego nie interesuje współczesność i że on chce kręcić pocztówki z epoki, to go Jara, że on może siedzieć w archiwum przez 40 godzin i szukać jakichś starych zdjęć, litografii, ilustracji. A co innego jest powiedzieć, że brzyć jego pokazanie komórki, bo to, to nie brzmi no, on, Nie, on by... jak, jakby był idiotą, za przeproszeniem. No. Znaczy, się teraz... ja bym trochę pohamował konie tutaj. O! Szymas. Czy znaczy, pytanie, w jaki, jaki był kontekst, nie? bo ja nie, nie jakby widziałam też tylko urywki. Może to był jakiś żart, który po prostu nie wyszedł, albo został tak obcięty, że, że jakby brakuje tego kontekstu. Ale, za, ale jakoś tak od razu mi się to skojarzyło. Tylko nie wiem, który to aktor, ale jakiś taki. Nie wiem, czy nie Sydian Murphy, ale jakiś taki bogaty po prostu. Aktor powiedział, że on to w ogóle nie ma komórki. I to miało być takie, wiecie, właśnie takie być strasznie, może on. Że, że jest. No bo nie jest taki, nie? Ale wydaje mi się, że chyba jakiś inny jednak, jakiś starszy. Że, że, że wiecie, że ja to jestem ponad to i tak, tak, dalej, tak dalej, a ludzie w słusznie w komentarzach wytykali, że sorry, ale pewnie masz y, osobistego asystenta, który robi Ma za ciebie całą robotę. Tak, więc to jest takie, no jednak taki troszeczkę nietrafiony snobizm, nie? No i, no i Także właśnie... nie, nie wiem, daję tutaj benefit of a doubt Egersowi, ale, ale faktycznie, jeżeli to jest pozbawione kontekstu to brzmi creepy. No i właśnie trochę, trochę mam takie wrażenie, gdy gdzieś tam myślę o nim, o tych jego filmach, że on się troszkę tak stawia ponad tym takim jakimś przyziemnym rozumieniem horroru i wiecie, i tutaj patrząc na jakby, czy w ogóle myśląc o tym, co tam jeszcze w kolejnych latach dostaniemy od niego, no to też pojawiają mi się takie myśli na zasadzie ok, czyli będziemy dostawać dokładnie taki sam film, tylko w innym settingu, to raz, a dwa... Czy to nie jest też taki prosty sposób na to, żeby cieszyć się jakąś tam krytyczną estymą, bo wiecie, on kręci te takie mm. filmy, wiecie, historyczne, takie wystawne, bogate, więc nie można powiedzieć o nich nic złego, nie? Że, że, że mm. to jest też takie zabezpieczanie się przed potencjalną krytyką, że on przecież tak pieczołowicie dba o wszystkie te szczegóły, no i w zasadzie to jest wartością samą w sobie. Nie jakby historia, którą chcę zaprezentować. To jest wiadome, takie gdybanie, nie? No ale gdzieś, gdzieś takie myśli mi się akurat pojawiają. Tym bardziej, że no, po Wikingu jeszcze byłam, wiecie, teoretycznie film mi się nie za bardzo podobał, ale jeszcze go <śmiech> nie skreślałam. Natomiast po Nosferatu, no już raczej wiem, że, że, że kolejny film e, o Wilkołaku tym razem, e, no raczej w kinie nie obejrzę, no bo już jednak mam takie poczucie, że... A my że wiemy, czy to będzie po prostu remake Wilkołaka z Uniwersala, czy yy, coś, yy, coś yy, innego? Chyba, chyba nie, nie pojawiły się żadne informacje na ten temat po za tym, że to będzie znowu jakiś trzynasty czy, czy któryś tam wiek, gdzieś tam, gdzieś tam, ale jakichś takich dosłownych komentarzy chyba, ch chyba nie było. Czy znaczy była tylko informacja, że to ma być film mówiony jakimś tym staroangielskim, nie? I że z jakimś poetą ro robi scenariusz. O Jezu ale i to, co, przepraszam, bo ja, ja, się, ja bardzo chciałem się przypierdolić do tego w tym podcaście, o tym myślałem już od dawna, że on ma takie ambitne plany, że ho, ho, ho, star angielskim wszystko będzie, żeby, żeby wam było trudno, a proszę państwa, w tym filmie mamy Niemców, którzy mówią po angielsku. To już nie mówi? <śmiech> o, dokładnie, <dziękuję. śmiech> Tak, właśnie, właśnie. Właśnie. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że przed naszą y, krytyką nie zdołał się Eger zabezpieczyć, więc jakby... Nie wszędzie jego macki, klasyki, grozy sięgają. tak. Ale ja wam powiem, że ja na przykład na tego wilkołaka się znowu nakręcam, tylko mam nadzieję, że on nie będzie odtwarzał po prostu znowu scena w scenę tak jakiegoś innego filmu, tylko że weźmie ten materiał i właśnie zrobi to po swojem. Zrobi sobie swój research, właśnie da nam piękne sety, ale jednak da swój film, jakkolwiek swój. Bo tutaj moim zdaniem ta odtwórczość, no niszczy bardzo mocno tę produkcję. Też kilka tych dziwnych decyzji, jak ta z ekspozycją z tym dodaniem humoru, który niby się wpisuje w symbolikę, ale no nie pasuje tutaj za bardzo. Nie ma żadnej aktualizacji właśnie, czy to tych kwestii opresyjności, czy tej kwestii pandemicznej, czy jakiejkolwiek innej. Moim zdaniem Egers, mimo wszystko ma sporo talentów, które ja chętnie zobaczę wykorzystane w kinie, tylko no, lepiej, gdy to będzie materiał w miarę oryginalny dla niego, a nie takie właśnie wpisywanie... bo to jest i odtwórcze względem jego twórczości i odtwórcze względem tu, nie? Więc mm -hmm. podwójnie. To, że ma swój styl, ok, ten styl mi dalej w miarę pasuje, ale na przykład w Wikingu ten styl był inaczej odczuwalny, bo wiking właśnie miał tę epickość, nie? Był tym właśnie eposem. Uderzał w inne tony zupełnie, nie? Niż Lighthouse. Totalnie. W inne i jestem w stanie to wtedy docenić, a tutaj mam wrażenie, że nie dostałem nic świeżego i to jest trochę mój ból. Łącznie z odlokiem. A czy generalnie zmierzamy już do zakończenia? Niekoniecznie, no jeżeli masz jakieś wątki, to walśmy. Nie, bo tak, tak, tak, trochę już, tak trochę już podsumowałeś, nie? I zastanawiam się, czy to już kończymy. Ja już mam nic do dodania, więc wszystko z siebie wyrzekaliśmy. <głos> nie, no ja, ja tylko właśnie, bo jeśli, jeśli to już rzeczywiście tak kończymy, to Chciałem też jeszcze tak parę słów <gulia> <gulia> na koniec po Gersie. Mam wrażenie, że to jest troszkę... I ja wiem, że słowo jeszcze wstępu do tego, co powiem. Jeśli ktoś się tego słucha i się na mnie oburzy, to niech mi da haha w komentarzu i nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym w ogóle. Ja uważam, że to jest reżyser, który się po prostu pogubił. To jest reżyser kina autorskiego, który troszkę potrzebuje tego, żeby ktoś nad nim stanął. I wiecie, to jest tak, tak, jak ktoś po prostu czasem działa za bardzo samemu i nie ma tej moderacji takiej zewnętrznej. Kogoś, kto powie, że tutaj może przystopuj, bo, bo jednak kręcisz dla ludzi, a nie dla siebie. O właśnie. I mam wrażenie, że tutaj tego też troszkę brakuje. I ja szczerze mówiąc mam wrażenie, bo co do tego filmu, który ma nadejść, nie? tego o wilkołaku, ja nie wiem szczerze mówiąc, czy ja, się naj... czy, ja, czy ja go obejrzę w kinie, ale tak serio nie wiem, bo z jednej strony nosferatu zostawił mnie z takim uczuciem, że raczej nie, z drugiej strony to nie jest tak, że jakoś całkiem Egersa skreśliłem. Ja mam wrażenie, że to troszkę będzie, jeśli moja intuicja się sprawdza, to z jego filmami to będzie taki rzut monetą czy po prostu to, co... Oczywiście dopóki będą pieniądze wydawać. bo to jest dobre pytanie, nie? Z jednej strony robimy tutaj Nosferatu, żeby zebrać hajsik, a zaraz chcemy robić Viking taki projekt... Też był mały... projekt. Ale Ale to, by no, no, to by było piękne, ale to by było piękne, gdyby on tak zarzucił tym wszystkim śmiesznym hipsterom Nosferatu, a potem walno jakiś drugi lighthouse, coś totalnie no, w ogóle niezrozumiałego no. dla tych wszystkich... <laughs> ambitnych widzów. Ale mam wrażenie, że to troszkę tak będzie z tym reżyserem, że on, że to, to, to nie będzie teraz tak, że on będzie robił filmy dla ludzi, tylko to będzie kwestia tego, czy będzie to rezonować z widzami, co on akurat chce im zaprezentować. <grym> nie dla ludzi, teraz, dla co... wielkołaków <grym> i dla I <grym> Nie, bo to, to generalnie może dawać jakieś fenomenalne rezultaty, mm -hmm. nie? Tak, takie, wiecie, taka bezkompromisowość po prostu takiego artysty arthouse'owego, który po prostu robi swoją sztukę, ale no po prostu czasem z nią po prostu nie trafia do nikogo. I mm -hmm. ja, ja ma trochę się się boję, że to tak będzie, ale no trudno no, no bo zobaczymy bo z, kurczę, z Egersem jest trochę tak, że, tutaj polecę takim komunałem, ale mam wrażenie, że albo kupujesz jego wizję w całości, albo, albo w ogóle, nie? Że, i, I dlatego się podpisuję pod tym, co powiedziałeś, Paweł, że on przede wszystkim kręci filmy dla siebie, że jest tak bardzo sfokusowany na tym jakimś swoim wyobrażeniu kina, historii, narracji, sposobu opowiadania, że ma no się wszystko i po prostu chce sobie yy, kręcić filmy dla siebie. I Albo kupujesz tę wizję i po prostu idziesz idziesz za nim. Albo no jednak gdzieś, gdzieś jednak blokujecie to wycyzelowanie tego, jak on sobie to kino wyobraża. Wiecie, no, ja raczej się stawiam w tej drugiej grupie. i W ogóle to jest wszystko jakieś takie trochę absurdalne i ciężkie do ubrania w słowa, bo teoretycznie, obiektywnie ciężko coś, temu filmowi takiego konkretnego zarzucić, a jednak przez ponad godzinę mniej lub bardziej go hejtujemy, nie? Więc więc trochę to, jest, to jest trochę tak, tak że albo, albo kupujesz tą wizję z tymi mankamentami, albo cię to wszystko wpienia na maksa i, i nawet te piękne zdjęcia nie pomogą, więc... Mhm. Ale wiesz, z drugiej strony, bo też, żeby nie było, że ja też w ten sposób jakoś już wskazuję na coś, to taki reżyser niedawno odszedł, nie? i to był David Lynch. To był człowiek, który też w dużej mierze, chociaż potrafił nakręcić coś tak po prostu typowo dla ludzi, bo, bo też takie filmy też no ma w domu. prosta historia, prawda? E Pięk no dokładnie, no. To, to, jest, to jest przecież no, taka zupełnie rzecz przyswajalna dla każdego. Yy, no to je, jednak on jechał na filmach, które połowę ludzi odrzucą, część obejrzy, a część doceni. I ja kocham Lincha, nie, a wiem, że no, nie, każdy musi, nie każdy musi w ogóle yy, tak samo to odczuwać. Nie? I być może z e gersem będzie podobnie. No. Trafi do jakichś tam garstki ludzi, część powie, że no, no, dobry reżyser pewnie, bo tam wszyscy chwalą. No, zobaczymy. No Ja się przyznam, że Dawid, David Lynch to nie jest y, y, make up of tea i ja na przykład od Twin Peaks się odbiłam i ucieszyłam się, bo tam myślałam, że to jest na Prime, ale na Prime jest jakby to, co nakręcili ten sezon tam po iluś tam latach i jak się okazało, że już nie mam dostępu do tego pierwszego, pierwszego sezonu, to się w sumie ucieszyłam, bo to dało <śmiech> taką wymówkę, żeby jednak tego nie kończyć. To tak chciałam na boku się przyznać. Możecie też mi dać jakieś haha, -ha, że jesteś głupia, czy tam nie wiem, co. Bo teraz oczywiście po śmierci David Lynch, bo teraz Lynch oczywiście, ponieważ już umarł, to już nie można nie Tańcz być na grobie fana, Aga. Nie? Tak, tak. Jesus. ja bym chciał <laughs> powiedzieć, że ja się autentycznie jagam na to, jak Eggers może pokazać, na przykład transformację w Wilkołaka. Więc chociażby to już jest rzecz, dla której ja pójdę do kina. Nawet jeżeli tu jest dla mnie też do pewnego stopnia zawodem, to ja chcę zobaczyć, jak on pokaże właśnie tamte czasy. Czy ten staro angielski będzie jeszcze bardziej teatralny i czy będę trzeszczał zębami, no wybałuszał oczy na to wszystko, czy może jednak to będzie, ale nawet jeżeli tak, to to będzie coś Zębę innego. Zbałuszysz. I kogo Defo zagra, Wilkołaga. Ja pewnie... Ja pewnie pójdę, bo mój Łukasz uwielba wilkołaki i Egers w ogóle podobno, bo tak jak ja poszłam na Nosferatu z myślą to nie są moje klimaty, ale zobaczymy. Tak Łukasz też był generalnie podobnie rozczarowany jak ja. Jakby mieliśmy dość zbieżne opinie, ale on mówił, że to było idealnie w jego klimat, a mimo to mu się nie podobało. więc. Ale na wilkołaka pewnie będę musiała iść, więc tak. Y I też tak naprawdę no, Egers mógł trochę jak Ariaster pójść się. W trochę innym kierunku, ale też e, nie wiem, czy jakieś bosie boi od Egersa byłoby strawne, nie? Tak jak Paweł powiedziałeś że o rzucie monetą. Ja nie obejrzałam tego jeszcze. Ja obejrzałam chyba 40 minut bo się boi. A nie widzieliście? E, nie przetrawiłam całości. Ja nawet nie podeszłam jeszcze, czekam na jakiś streaming, ale coś nie widzę. A chyba jest na kanale plus. niesamowite doznania. Ale to, to też się łączy z tym, o czym Paweł powiedział, że czasami w przypadku takich, wiecie, artystów przez duże A w ogóle skupionych na swojej wyjątkowej wizji, że rzeczywiście przydaje im się często taki producent, który złapie ich za gębę I, i jednak gdzieś tam okiełzna trochę to ich wyobrażenie o kinie. Zack Snyder, widzę I, i, i wiecie, no jednak mimo wszystko też tutaj fajnie jest, jak te historie gdzieś są wyważone, nie? Także mhm. tu, tu, tu się można zrzymać i, i w ogóle gadać, że potrzebujemy różnorodności, no ale jednak mimo wszystko czasami to nie do końca e, wypala. Nie chciałaś powiedzieć, że producent powinien złapać twórcę za jaja, ale staroż, ja już o tym wspomniałem. Ja to <laughs> to przeczytaliśmy tak. w ciekawostkach przed nagraniem, że penis Orloka trafił do Nikolasa Holta fragment protezy wisi u niego Nawet w Nawet gdzieś się zdjęcie w necie chyba z planu, gdy hold właśnie trzyma to jakoś chyba w jakiejś ramce czy coś, w każdym razie wpiszecie w Google nosferatu penis Nicolas hold wygooglacie, spokojnie. To, to, to, tak, to, to brzmi jak coś, co ten aktor mógłby zrobić, także ja tam szanuję. Ja w ogóle chciałam jeszcze taką rzucić bardzo luźną uwagę, nie o penisach żadnych, że ja tam nie mam nic do tego, że jakiś film mi nie do końca podejdzie. Ym, więc ja, ja tam w sumie wiadomo, że za, zawsze może być jakaś przesada ale grunt, żeby film był jakiś I, i, i jeżeli ym, nawet Eger spudzi w jakimś określonym kierunku, to ja może będę jęczeć, ale będę oglądać dalej jego filmy ale by się czasem pojęczyć, mm -hmm. że mi się coś nie podoba. Hatewatching, mówisz, to jest to. No nie, nie, właśnie hate watchingu nie lubię. Jakby nie, nie oglądam rzeczy, które mi się nie podobają, nie, nie oglądam rzeczy, jakby w zamyśle złych, ale takie, które nie do końca są dla mnie, są jak najbardziej ok. Mój I spoko. jeszcze, ja tak cały czas myślę o tym, co mnie tutaj mogło wybijać. I po pierwsze, w sumie to, że Ereks jest tak e, zafascynowany tymi dawnymi czasami, e, to może mieć związek z tym, że jednak ten XIX wiek to jeszcze za blisko jest. Nie? Że on im sięga dalej, tym e, gdzieś właśnie może bardziej płynąć i my nie czujemy tego, że on płynie, no bo to są czasy też dla nas obce, my też je znamy tylko z kina, więc wtedy te wszystkie jego referencje też nawet są pomocne, a nie przeszkadzają. A druga rzecz, jeszcze tak myślę o tym, że momentami ten film wygląda cudownie, ale też mam wrażenie, że wiele scen w nim obecnych jest podobnych do siebie. Nie, że to nie są sceny tak. wyjątkowe, tylko to są sceny, które pojawiają się 3, 4, 5 razy. Tak. Jedna rzecz, która mi zapadła w pamięć i mi się mega podobała w kinie, to jest ta podróż Tomasa do Siedmiogrodu. Jak on tam trafia do tej wioski, i potem idzie tymi górami na piechotę, bo konia nie ma. To mi się mega podobało na wielkim ekranie, ale to była właśnie taka rzecz, która była jeden raz. A te wszystkie sceny sypialniane w jakichś tam korytarzach, lochach, czy coś, czy w tych właśnie domach naszych arystokratów, no to one, nawet jeżeli rozmawiali na inne tematy, czy nawet jeżeli raz byliśmy w domu Hatera, a raz byliśmy w domu Friedricha Hardinga, to one były trochę podobne do siebie i podobnie kręcone, i praca kamery, nie? i właśnie... Tło mega szczegółowe, fajne detale, rekwizyty, kostiumy, wszystko, ale ale to trochę było to samo w kółko. Jeszcze jedna rzecz mi się e, przypomniała teraz, e, jeżeli chodzi o jakieś tam właśnie nawiązania filmowe, czy w ogóle całą tą estetykę. I ciekawa jestem, co powiecie, bo ten film też wzbudzał bardzo skrajne opinie, ale ja na przykład po wyjściu z kina i gdzieś tam myśleniu o tym wszystkim, co zobaczyłam, e, przypomniałam sobie Crimson Peak, czyli film, e, który... Robił dużo lepiej to, co yy, chciał zrobić yy, właśnie Egers. Mianowicie, cała ta gotycka estetyka yy, u del Toro wydawała mi się yy, nie tylko czymś, czymś efektownym i w ogóle wizualnie dopieszczonym, ale czymś, co gdzieś miało w sobie jakąś duszę, jakieś życie. Yy, gdzieś ten świat mimo wszystko przyciągał. Nie? Yy, więc yy, wizualia to raz, a dwa... Yy, Wiecie, tutaj mówimy dużo o, o tym jakimś dziwnym humorze w ogóle e, dafo, który nie wiadomo, czy miał być śmieszny, czy, czy, czy wyszło to przypadkiem. E, w ogóle jeszcze ten głos Orloka, który z dupy za przeproszeniem brzmiał tak, jak brzmiał i, i w ogóle nie wiadomo dlaczego. E, więc niejako tutaj mamy jakiś ten... E, ten pierwiastek tego przegięcia, mniej lub bardziej udanego. Natomiast u Deltoro Toro no, gdzieś mi się to wszystko znakomicie zgrywało, no bo tam też bywa bardzo, bardzo mocno kampowo. Więc no, tak o chciałam rzucić myśl na koniec, bo nie wiem, czy też mieliście takie skojarzenia i czy w ogóle jakoś gdzieś te podobieństwa widzicie. Ja omawiałem Crimson Peak dosłownie jakiś miesiąc temu na walentynki. Mhm. I Trochę tak, ale moim zdaniem to właśnie wynika z tego, że Deltoro wziął te referencje, ale pobawił się z tym, nie? No Mógł właśnie. Mhm. Zrobić coś nowego. A Egers był więźniem i referencji, i oryginału, i tego, że chce. Może oddać hołd tak, poprzednikom, a może ich przerosnąć. To ego może też tutaj jest obecne, ale myślę, że nie jest jedynym problemem jednak. No moim zdaniem to jest tak ogromna różnica. Nie? To, to, że punkt wyjścia jest totalnie inny. To nie jest tak, że bierzemy jakiś materiał się z nim bawimy i właśnie Deltoro, który słynie też z tych baśniowych krain, nie z tego właśnie takiego folkloru bardziej no, baśniowego, nirycznego, może się tym pobawić. Tak tutaj po prostu Eger był swoim więźniem, więźniem Mugnała, Hercoga no no i jeszcze właśnie. dodatkowo mm -hmm. wpakował tę ekspozycję, nie wiadomo, po co. No, ja się do Crimson Peak nie mogę odnieść, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc. Widziałem, o, pff. ale pff. chyba dawno temu. Znaczy, ja oceniam w sumie te filmy tak samo, na 7 na 10. Śliczne, Sze. ale fabulagnie są... Hojnie. Hojnie. Okay, Sie Mnie zaskakuje. Ale to was teraz zaskakuje, taka wysoka nota Gersa czy... Krim <grym _dose> <grym _dose> Crimson tak skandalicznie, za niska. Nie, wiecie co, tak na, tak na koniec... <_dose> mi się nie prostu... <grym _dose> <grym _dose> tak na koniec rzuciłam to skojarzenie, bo tak jakby... Ten jakby oddech, który jest u Del Toro, który gdzieś tam pozwala... Bawić się tą historią jest czymś, czego mi brakowało u Egersa, który jest tak bardzo napuszony, taki bardzo, bardzo, wiecie, chcę mocno, mocno, przez co no, trochę mi tego oddechu w tym filmie brakowało, stąd takie gdzieś jeszcze końcowe porównanie z tymi filmami. Aga, ty zaczęłaś, że ci się nie podobało Crimson ja nie on mam ni nic mądrego do powiedzenia, nie mam, bo za, za, za dużo czasu minęło od Crimson Pink, ale, pick, ale po prostu nie zauważyłam tam nic ciekawego w tym filmie. Mm -hmm. Może czegoś, tam nie po prostu coś o, biedne serce. A te reakcje na moje 7 na 10, to wy jak oceniacie, gdybyście mieli to tak matematycznie? <głos> Niżej, wyżej, nawet niekonkretnie. Ale... Twoją reakcję ja nie. oceniam na 2 na 10. <głos> Aha. <głos> Ja nie lubię oceniać filmów, ale nie szokuje mnie ta ocena, bo to był dobry film, dobrze zrealizowany i tak dalej, a że coś tam się nie udało, to, to, to można odjąć cztery punkty, można trzy. Nie, nie lubię w ogóle oceniać w ten sposób. Mhm. Bo może być tak, że coś jest bardzo mało ambitne i mało ciekawe, ale w sumie spoko zrobione i i dasz takiemu filmowi 7 na 10, a potem postawisz to obok Gersa, i no sorry, no ale głupio Gersowi dać mniej, gdy postara się chłopak mimo wszystko. Także nie, nie, nie, nie lubię w ogóle oceniać tak w ten sposób. Nie, ja w ogóle w takich kategoriach nie patrzę, bo jakby staram się mimo wszystko te filmy. Ja tam lubię, lubię. Gdzieś mi to pozwala uszeregować różne tam seanse, więc nie mam nic przeciwko oceną. Ja oceniłam na 5 na 10, także można e, mi też dać uh -huh. e, reakcję, ha, ha, ha. E, i, i Już ja, was nie zaproszę w ogóle. E, i, I nie wiem, ja jak oceniam filmy, to staram się gdzieś w ich, ich własnych kategoriach, więc nie wiem, nie mam w ogóle problemu z ocenieniem w, m, nosferatu na 5 na 10 i nie wiem jakiegoś filmu, nie wiem, teksańskiej masakry, pił mechaniczną z Jessica Bielna, 8 na 10 e, Więc y, nie, nie widzę tu ża żadnego problemu, ale rozumiem Twoje stanowisko. E, w każdym razie, no to też jest ciekawy temat na zupełnie odrębną dyskusję, właśnie, jak, jak te oceny działają i, i, i tak dalej, i tak dalej. No dobra, i ten podcast leci, gdy ten film jest jeszcze w kinach. No to. Przy tych ocenach, które dajemy, no Pawła to sobie nie muszę pytać, ale czy uważacie, że jeżeli ktoś jest zainteresowany, to powinien iść do kina, czy nie? No bo ja uważam, że absolutnie, że w domu może wynudzi mniej no niż i... hercog, tak? Ale nadal myślę, że w domu to jednak będzie ciężkie do obejrzenia, Ciężko się będzie skupić, tak, bo tak, teraz tak. też w dzisiejszych czasach nie telefon ciągle, e-mail, mhm. coś tam, nie wejdziemy sobie herbatkę zaparzyć, a w kinie jednak to będzie jakieś tam doświadczenie, przeżycie. Mimo że I do... jeszcze dodam... Dajesz Aga. Jeszcze Do dodam, że pierwsza część, pierwsza część zdecydowanie zasługuje na to, żeby to obejrzeć w kinie, a druga Dobra. sprawa, że jeżeli ktoś chce dać szansę temu filmowi, to zdecydowanie w kinie, mimo wszystko. No, ja też się podpisuję pod tym, mimo mojej 5 na 10, bo <głosy> <głosy> rzeczywiście, jeżeli w ogóle planowaliście obejrzeć, chcecie obejrzeć to tylko w kinie, bo jednak mimo wszystko Wydaje mi się, że lepiej będzie w, w, tą estetykę gdzieś tam w, wchłonąć y, się właśnie na dużym ekranie, bo jednak y, najczęściej no filmy lepiej się ogląda y, tego typu w kinie, więc, więc hmm. mimo wszystko kino. Pawle, ty chcesz coś? Nie, nie wiem. No, no i obejrzycie se w kinie, jeśli bardzo lubicie e Gersa, Jeśli nie lubicie e Gersa, to już odradziłem dwóm osobom. Nie oglądajcie w ogóle. <laughs> Je, jeszcze dodam, że nie ma sensu, nie wiem, powtarzać Drakuli czy tych poprzednich ekranizacji przed seansem. Jeżeli już, to po seansie możecie sobie puścić na nowo Mognała Herzoga, czy coś. Czy Bram Stoker z Dracula, Kopoli, tak? Po seansie... No, generalnie spo... wszystko tam jest to łatwo do zrozumienia, więc naprawdę nic nie trzeba mm -hmm, wiedzieć w zasadzie. Tak. Jak, jak coś powtórzycie przed sansem, to tylko wam jeszcze ten seans popsuje. Ja na szczęście tego nie robiłem, bo gdybym jeszcze był tak totalnie na świeżo, czy tam. Nie wiem, no z miesiąc, dwa miesiące temu nasz kolega Kuba Kraszewski, tak, Retron wypuścił swój soundtrack do Nosferatu Murnała. O właśnie. Ja wtedy sobie puściłem film, ale film leciał bardziej w się bardziej na tej muzyce skupiłem i wiadomo, no coś tam kątem oka też widziałem, ale cieszę się, że nie miałem wtedy czasu, żeby obejrzeć go tak od deski do deski, bo myślę, że jeszcze bardziej by mnie ta ekspozycja irytowała. Tutaj naprawdę kawa jest wyłożona na ławę, jedynie ta symbolika jest trochę bardziej, znaczy jest momentami bardzo w twarz. Ale ona też nie do końca ma jakiś pejów. Tak te przemyślenia właśnie o opresyjnym społeczeństwie XIX-wiecznym, to one są takie jednak powierzchowne, nie? Takie mhm. no, nic nowego tutaj Egeks absolutnie nie mówi i właśnie w żaden sposób tego nie aktualizuje, więc i do niczego w sumie nie zmierza, mam wrażenie, że to jest tylko tak rzucone na zasadzie zachwycajcie się, bo to jest kolejna rzecz, która wskazuje na to, że to jest ambitny film. Amen. Troszkę tak, niestety. A, no i tylko tego Billa szkoda, nie? Z Ostatniej prostej jeszcze, jeszcze, jeszcze musiałam jakoś krytykę taką ostro, nie? Takiego one-linera walnąć. Szkarzgarda bardzo szkoda, bo jego w ogóle tam nie widać. Jakby mi ktoś powiedział, że to jest jakiś inny aktor, to bym uwierzyła, bo ani głos to nie jest jego, ani nic. I, i, a to jest świetny aktor, jakby... Mam nadzieję, że ktoś go jeszcze wykorzysta. Znaczy on mówi wprost, że już nie chce więcej tak grać, że mu się... Znaczy, że to było ciekawe doświadczenie, tak coś nowego, ale że... On nawet mówił w którymś wywiadzie, że tam w wielu scenach jedyne, co było jego, nawet nie tyle w kadrze, ale w ogóle na planie, to była podeszwa stopy i no, wnętrze dłoni, a cała reszta to były <śmiech> protezy. Szkoda, nie? że nie penis, nie? <śmiech> No nie szkoda, bo wtedy Nikolas by nie miał swojej pamiątki. No. To to, skoro już tak kończymy, Pawle, to ja dodam drugą ciekawostkę za IMDb. Te protezy, tak jak mówię, ich miało być 62 elementy i nakładano to przez kilka godzin i w kilka osób. No i w scenie finałowej, nieważne, no znaczy wiecie co się dzieje, no kurde, no to jest Dracula. Nieważne, znaczy nie wiecie tylko w jakich okolicznościach, ale Dracula miał strasznie krwawić w scenie finałowej, także z odbytu. No i uznano, że to wygląda absurdalnie, komicznie, że po prostu ludzie na planie patrzą na to i sobie myślą, no, what the fuck, nie, nie, nie możemy tego zrobić, no. to, to nie działa no ale no, nie mogli gościa rozebrać i, i nie wiem przekładać tego na inny dzień ten kostium jakoś wymienić to, więc zatkali po prostu Dobra, idźmy do domu, może już Wystarczy już, tak. ja myślę, że już wystarczy No to była Piękne głęboka zakończenie. Piękne zakończenie już nic mądrzejszego nie o. powiemy. A tak ładnie nam szło. Do takich, do takich pięknych, mądrych krytyków wyszliśmy. a potem i tak musiało być jaja, penisy i odbyte. No fon Franz. tylko nie ma. Dobra. Okay, no to podcast Odwalony, czas na sznapsa. Dziękuję wam za udział w tym nagraniu. O. Prost. O. Dzięki. Dzięki, do następnego, cześć. Hej, do zobaczenia, do usłyszenia. A wam, kochani, tradycyjnie już będę życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.